Witamy bardzo serdecznie w 49. odcinku podcastu Bezimienny. Słuchajcie, dzisiaj jest poniedziałek, nagrywamy 14 grudnia w godzinach wieczornych, więc możecie się spodziewać aktualnej sprzedaży to po naszej stronie. Ze mną standardowo oczywiście jest Tomek Zawadzki. Cześć, witam wszystkich. Jest ze mną Rafał Radomycki. Dzień dobry, witam. No i dzisiaj wyjątkowo prowadzi Chrystian Hender ten odcinek podcastu. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku powiemy sobie trochę o PlayStation Experience, co tam ostatnio się wydarzyło. Trochę pochwalimy tą inicjatywę. Tak? I powiemy sobie też o gierkach od Toma, Toma Klęskiego. Ograliśmy Rainbow Sixa, Siege'a i ograliśmy Division. Więc tego możecie się spodziewać w tym odcinku. Słuchajcie, drodzy słuchacze, mamy jeszcze dla Was taką malutką niespodziankę. Otóż postanowiliśmy sobie to w sumie ja, ja tą inicjatywę zauważyłem w, w PSX Extreme, że chłopaki, którzy recenzują te, te gierki, na początku mówią, co ostatnio ogarniali, jak przebiegał ich tydzień. My mniej więcej chcemy zrobić podobnie, chcemy się z wami bardziej zasymilować, zintegrować. Po prostu będziemy mówić tak, parę minut, w co ostatnio pogrywaliśmy. Więc Tomku, może ty zacznij, w co ostatnio przez dwa tygodnie ogrywałeś. No i u mnie to jest ciekawa rzecz, bo muszę się przyznać, że ostatnio to ja cały czas na okrągło włączam Xbox One. Nie wiem, czy to jest przez to, że na przecenach sobie kupiłem bardzo fajne gierki, ale ostatnio bardzo się zaprzyjaźniłem z tą konsolą i kurczę, no, nawet fajnie mi się gra. I w momencie, kiedy to słuchacie, to właśnie minął wam darmowy weekend yy, w grze The Elder Scroll Online. Było to dostępne przez 3 dni darmowe i za so chwilkę w to pograłem i muszę wam powiedzieć, że nigdy w sumie w MMO takiego nie grałem, bo mnie to nie jarało. World of Warcraft, wiem o, o co tam chodzi, nie rozumiem tych ludzi, tych Chińczyków, którzy tam siedzą, farmią, ale no tak pograłem sobie w tego Elder Scrolls. I kurczę, no ciekawa opcja to jest. Nie wiem, wy, wy w ogóle graliście w swoim życiu w jakieś MMO, czy, czy w ogóle macie wylane na to? Znaczy, jeżeli, jeżeli chodzi o mnie, to bym sobie spróbował tego Elder Scrollsa całego, bo to ta, ta cała koncepcja mi się wydawała fajna, fakt faktem na, na początku chcieli zrobić z tego normalny abonament, nie wyszło im tam, z tym za bardzo, ja powiem ci, że tak, tylko z drugiej strony, wiesz, za bardzo do tego, chciałbym sobie w to pograć, ale za bardzo do tego nie podejdę, bo to jest naprawdę zjadać czasu, który, który masz level po ilu godzinach? Znaczy, gdzie powiem, że w sumie jeden dzień pograłem sobie tak na, na, na dłużej Aha. i do siódmego, do siódmego poziomu doszedłem, ale praktycznie to jest normalny, normalny Skyrim, normalny Elder Scrolls, tylko że z innymi graczami, tak? On jest praktycznie uproszczony, no graficznie jest też uproszczony tam wszystko na potrzeby tego, żeby tam wiecie, dużo, dużo ludzików sobie biegało po mapie, ale no Kurczę, fajnie się w to gra i nawet nie wiem czy, czy, czy nie poszukałbym tej gry sobie jakieś tam używanie, żeby sobie w to pobawić i co jest fajne, właśnie nie trzeba płacić abonamentu jak na przykład przy Final Fantasy, tym co jest 14, to jest chyba 14 online, tak? Chyba tak, no, tak to, to, to, to tak, dlatego tak. właśnie nie trzeba płacić abonamentu i nie wiem, No i jeżeli to słuchacie, to już sobie za darmo nie pogracie, ale, ale, ale, ale wydaje mi się, że jak nigdy nie grali się w MMO, to od tego powinno się zacząć, bo chyba jest jakieś takie najprostsze, żeby wejść w ten świat. W ogóle ostatnio sobie troszeczkę w takie MMO więcej pograłem, bo w Division sobie pograłem, które jest bardzo podobne, ale to potem powiemy do czego, to, No tak się online robimy. Aha, co, coś jeszcze Tąku eee, poza tymi gierkami, dwoma? W sumie? No, pograłem sobie jeszcze w tego, w um, O'Tay Tale, w tego, w grę o Tron. Tylko, nie wiem kompletnie po co ja to sobie kupiłem, bo, bo serial mnie kompletnie nic nie obchodzi. E I ta gra jest brzydka. nie? Ta gra jest brzydka uh -huh. No tak, ta gra jest brzydka. Powiem ci, że ją mam i w sumie jeszcze nie odpaliłem, ale, ale jest na dysku, więc może kiedyś odpalę. Rafale, co ty odgrywałeś ostatnio? Mnie wciągnęły wyprzedaże na, na naszym PS Torze Całkiem wyszły w sumie niezłe ceny, jeżeli chodzi o czy czarny piątek, który był najpierw, czy potem te 12 tytułów, które ma się pojawić, tak? Do, do kolacji wigilijnej, tam chyba na razie nie wiem, ze 4-5 minęło. W sumie prawie się skusiłem mhm. na, na dodatkowe. Kupiłem Wiedźmina, kupiłem kolekcję Uncharted i, i w sumie no, Wiedźmina trochę pograłem. Jestem zachwycony, natomiast to już y, mówiłem o tym ostatnio i od tamtej pory, przyznam szczerze, że wsiąkłem w Uncharted. Co prawda dużo czasu nie miałem do pogrania, ale kurczę, wrażenie jakie robi ta pierwsza część to jest dalej. Wiecie, Mimo, że wcześniej na PS3 przechodziłem y, jedynkę, prawie no nie do końca, tak, bo tam akurat ta waria była, no to, to teraz się wciągnąłem i nic innego nie włączają ostatnio. Więc to może jeszcze tam ja mówiłem na ten temat. Jak Wam się w ogóle no. te wyprzedaże podobają? Te Black Friday i te inne pierdoły? Bo jak Wiesz dla mnie to straszna na, bieda ogólnie? Na Black Friday uważam, że była straszna bieda, aczkolwiek no dobra okazja była, żeby wziąć Wiedźmina, to myślę, że był jeden z hitów tej wyprzedaży. Ewentualnie te. Tam za stówkę był, nie? Coś około. Tak, 104 chyba 106. Telltale też miał fajną wyprzedaż, ale jakoś nie chciałem, nie chciało mi się wchodzić w te gry, jakoś, jakoś mnie one nie przekonywały nigdy do siebie więc odpuściłem w sumie liczyłem na to, że trafię jeszcze na coś innego i, i, i coś kupię Eee, tylko, że to są cyfry, a ja jakoś bardziej wolę pudełka, więc tak naprawdę jeżeli wiem, że coś trafię w pudełku wcześniej czy później w tej cenie, to, to wolałem się wstrzymać, więc dlatego tylko taka decyzja na eee, Uncharted, które potem schowam, wiesz, skasuję i zapomnę jak już przejdę tak i, i na, no może nie schowam, ale powiedzmy, że jedna taka duża gra może sobie tam leżeć na dysku. A teraz jak są te 12 tytułów po kolei, no to tak naprawdę co mieliśmy? Mieliśmy Metal Gear za 145 zł, Mad Maxa za 145, Need for Speeda za 160 chyba 9, to tak samo jak na Black Friday, czyli on już za chwilę w sklepie będzie stał za 160, no bo to i jej. Były co tam były jeszcze? Jakieś sportówki no, były. Te, te, teraz, te, teraz widziałem teraz Skida, assassin z Syndicate, jest ta, ale, teraz jest assassin, ale on, on nie... chyba 100, 189, to, to co to jest za cena 189, no, no to jest ten, tak jak pudełko kiedyś. Tak, i, i był ten, jakiś e... WWF chyba, czy coś takiego, jakieś tam sportowe coś było, nie? Mm -hmm. tak, tak, tak, tak, tak. Zobaczymy co jeszcze, że e, tak, Aczkolwiek to jest wie, fajna promocja dla nich, nie? To jest, to jest świetne podejście, bo wiesz, no, kupisz jedną grę, bo dzisiaj jest okazja, a wiesz, a zaraz mogą wrzucić kolejną, którą masz ochotę i tak, wychodzisz, chodzisz, wiesz, gdyby był naraz, to albo... byś się zdecydował na jedną, ale że ci wrzucają co chwilę, to kupisz trzy. W ogóle to wszystkie wyprzedaży cyfrowe. Krystian, posłuchaj to, bo to jest dobry motyw. Yy, jakiś czas temu były, raczej znaczy ogólnie teraz są, jak do sklepu pójdziecie, to są gry odsony przecenione, praktycznie do stówki dostaniecie na, na wszystkie eksy, jakie są, czy to God of War, czy to Drive Cluba, czy, czy e, The Order, czy Terawa. E, do stuzu tych dostaniecie. I taka sama cena ale była. Uncharteda tym... Uncharted nie. Nie, Uncharteda nie, ale, ale z tych, wiecie, z tych starszych gierek, no. tak? I teraz no tak, na, no, na no, PlayStation no. Store macie tą przecenę. Kupując jedną, dostajecie drugą gratis, nie? Tylko nie wiem, czy zauważycie, jaka tam jest cena. Oni podnieśli cenę na 209 zł. I wychodzi to na to, jakbyście normalnie kupowali. To, to, to jest po prostu, no, no, no szkoda słów, nie? Ty. No, tak, tak, tak. I to, I to jeszcze w sumie tam są same takie starsze tytuły też. Tak, ale to ewidentnie Więc, oni podnieśli bieda, bieda. cenę pod to, nie? I się chwalą tym, że tak, kupują tak, tak, jedną. Tak, tak, to... tak, to tak. Nie, no, to już jest trochę hamstwo, no, ale cóż, poradzisz a jeszcze Xbox ma przecież wypuścić jakieś te, jakieś teraz oni się chwalili chyba na Twitterze, że będą teraz największa wyprzedaż w cza od czasów tamtych gier, jakie mieli wyprzedaże. Nie wiem, czy słyszeliście coś jeszcze oni tam się teraz chwalą, że właśnie po Black Friday będą właśnie planować jeszcze jedno że, że dostanie się najlepszy tytuł a w cenach po prostu za grosze jestem ciekaw kiedy oni to zrobią bo yy, doładowałem sobie konto za 100 zł ostatnio na Playce i powiem wam nie wiem, nie, nie wiem co ja mam za to kupić bo praktycznie nic tam nie ma co mnie interesuje wiecie i, i kurczę z tymi, z tą stówką na koncie stoi tak jak wiecie jak, jak takie dziecko zgubione w parku i nie wiem co ze sobą zrobić nie? a na Xboxie od razu bym ją wydał więc kurczę coś mnie tam ciągnie na zielono ostatnio. Aż się boję, chyba do lekarza pójdę z tym. Nie, no wiesz, Xbox jest w miarę dobrą konsolą i powiem wam, że gdyby nie to, że dużo osób moich znajomych po prostu ma Playkę, to chyba bym robił Xboxa, mimo wszystko. Xbox jest e, dobry, sumie, bo on no. jest na drugim no. miejscu. Jakby, był, jakby Playka była na drugim miejscu, też by była dobra, bo by chciała, wiecie, się przypodobać graczom i robić takie rzeczy, jak Microsoft teraz robi, więc... No ale nie oszukujmy się na Playka, poza tym, że jest mocniejsza, bo jest mocniejsza i te gry, dajmy na to, niektóre trochę lepiej wyglądają, to to, to on nie ma, ta konsola kompletnie nie ma nic do zaoferowania sobą, tak? Kompletnie już nic. Już nawet plusa ma gorszego, więc no jest, nie ma kompletnie nic, moim ja, zdaniem. Pani teraz się chwalili, że potem, że przecież w 2015 roku żadnych eksów takich konkretnych nie mają, muszą to zmienić. No, no, to, no, no, no, właśnie, właśnie. <laughs> właśnie. I wymyślają i oczywiście wymyślają headseta za 400, tak jak ostatnio mówiłem. Więc nie, nie, nie. Ruchy ostatnio mają słabe, jeszcze wite zabili, więc sorry. Xbox ma Lepiej. Dobra, słuchajcie, bo nie zaczniemy tego odcinka, jeszcze ja chciałem powiedzieć, co ja robiłem, więc przez ostatnie w sumie dwa tygodnie od, od ostatniego odcinka na pewno nie włączałem Star Warsy, no niestety kompletnie mnie do siebie nie przyciągnęli, tak żebym jeszcze w to pograł, fakt faktem ściągnąłem ten dodatek, ale nawet go jeszcze nie odpaliłem, poza tym Rainbow Six Siege cały czas, cały czas, cały czas, o czym powiem później, rewelacyjna gra, NHL oczywiście, bo, bo muszę sobie parę myczyków zagrać przynajmniej w tygodniu i jeszcze yy, odpalałem jeszcze jedną grę to jest Diablo 3, no już jestem prawie na finiszu, brakuje mi wymaksowanie postaci na hardkorze i mam platynę więc to chcę jeszcze przycisnąć do końca żeby platynka wpadła no, w i w jeżeli ogóle... chodzi o gierki to ostatnio tyle u mnie, no. w ogóle strasznie przycichło teraz wszystko, cały internet o tych battle battlefrontach, nie? jakoś piu piu się przejadło wszystkim Przejadło, przejadło. Znaczy wiesz, to może wyjść jak film wyjdzie, nie? To, to, to może być trochę głośniej, ale, ale tak to średnio, średnio. Zauważyłem nawet, że ze znajomych te coraz mniej osób gra w te Star Warsy, więc bez no, szału, czy, po prostu bez szału. No nie taka mała was strzelanka. Ra, raczej nie. Raczej nie. Dobra, słuchajcie, zaczynamy odcinek, to tyle. To już, drodzy słuchacze, znacie sytuację, co nam się ostatnio wydarzyło przez dwa tygodnie. Jedziemy, jedziemy, wiadomości ze świata standardowo i niech zacznie Rafał. Ja zasadniczo to mógłbym pogadać o tym, jak przed chwilą sobie hejtowaliśmy trochę Sony, bo, bo co, bo gadaliśmy ostatnio o wstecznej kompatybilności i jeszcze nie potwierdzona wtedy była, prawda? I spekulowaliśmy jak to będzie wyglądało i czy na pewno się pojawi, bo tam były jakieś plotki, jakieś screeny, no spoko fajnie pojawiło się. Nawet z dnia na dzień praktycznie od razu uruchomili tą funkcję, parę gier tam przygotowali, jakiś tam odgrzali parę kotletów. No i co mamy? Mamy, mamy wsteczną kompatybilność, która nie jest wsteczną kompatybilnością, tylko się powinno to nazywać bieda Remaster, nie. Bo, bo wrzucają tytuły, które są oczywiście tam emulowane w jakiś sposób, nie? Ale, ale tak naprawdę no, dorzucili do nich trofea, ale z płytą nie możesz nic zrobić. Tak nie możesz sobie uruchomić, nie wiem, yy, zgrać licencji, ściągnąć kodu czy, czy cokolwiek, tak jakby wiesz, no, płyt DVD nie czytała konsola, czy, czy, czy coś w tym stylu. No więc yy, myślę, że Xbox tutaj wygrywa. Zastanawiam się tylko, czy kogokolwiek to interesuje tak naprawdę. Bo, bo, bo, bo to Ja to jest po, powiem ci tak, y, powiem ci, że przynajmniej fajnie jest, że są trofea. He, bo są trofea. Nie no to, nie to wiem, fajnie, są że są trofea i. Można, nie, nie można chyba powiedzieć, że jakoś znacząco lepiej te gry wyglądają. Tam, dobra, jest tak zrobione, że, że nie ma paska. Yy, wiesz, yy, po bokach gdzieś tam czy coś w tym stylu jest to przeskalowane ładnie na, yy, na format, tam 16 na 9 i tak dalej, nie? więc to, to, to na pewno. I, i Ale te chyba gry, nie w każdej sumie... grze, Rafa. No, nie w znaczy ja jak nie ja, ja sobie przecież te... nie kupiłem tych wszystkich gier, ale z tego, co widziałem, to było choćby po GTA, bo na GTA najbardziej zwróciłem uwagę, bo jeżeli cokolwiek... Ale było, GTA to miało to sama w raz. sobie na dwójce jeszcze, i jeszcze miała ten aspekt wiesz, 16 na 9, to w sobie miało, ale jak oglądam sobie te streamy, co puszczają wiesz, na PlayStation na żywo, to tam na przykład ten Dark Cloud, on ma cały czas format 4 na 3 i masz dookoła to? czarne paski, nie? No dlatego, tak, dlatego no to... ja byłem tym strasznie zdziwiony, nie? To tym gorzej, tym gorzej. No tak czy inaczej, no nie ma tam nic poza trofeami. Trofea są dla niektórych bardzo fajne i okej, okay, rozumiem to, więc dobrze, że chociaż jest to taki plus, taka wartość dodana i, i że można korzystać z innych funkcji konsoli, czyli tam Spotify'a sobie w tle zapuścić i tak dalej, i tak dalej. To jest na pewno fajne, nie? Cena 65 zł, no nie jest duża, bo to jest, no, jedna czwarta ceny nowej gry, tak? Natomiast, no, nie zapominajmy, że tam mówimy o grach sprzed dwóch generacji, tak? Sprzed 10 czy 12 lat czasami. Więc, yy, na pewno, na pewno fajnie jest, yy, jakoś nostalgicznie wrócić, tak? I sam jestem trochę przez San Andreas, przy, z przekorcony, że tak się wyrażę, tak interesuję się tym trochę, tylko że boję się, że to będzie dokładnie to samo, co, co z grami na komórkę. No, wyszły na Androida, ta, kupiłem jedno, kupiłem drugie, w żadne nie zagrałem, kasa utopiona, nie? a i tak było taniej niż na, na PlayStation. No i strasznie słabe jest, jest to, żywe, że wiesz, że jak płytnie, płyt, jak masz na półce płyty, to nie było. No to jest włożysz, słabe, no bo tutaj jest. Xbox jednak lepiej postąpił, no, boże, czy aż tak dużo byłoby tych osób, które by nagle wyciągnęły oryginalne płyty, gdzie jeszcze no, PS2 były na maksa piracone, tak, I, i tak dużo osób by wyciągnęło te oryginalne płyty i przez to po prostu nie dało im zarobić i zagrało, no przecież to nie na tym polega. Przecież to miałoby właśnie zainteresować osoby, które mają tą konsolę, żeby nie wybrały Xboxa, bo ten, który ma te płyty i stoi teraz przed dylematem co kupić, to się będzie zastanawiał, mówi no nic kurwa nie skorzystam z tych płyt, tak, nawet jeżeli chcę, no i więc po co mam wybierać Playjaka, nie? Ja jestem ciekaw to, to, kiedy nie ten dodadzą do oferty PlayStation Plus. <śmiech> no może zaczną <śmiech> to... dodawać, nie, bo nie mamy żadnych ciekawych o Boże, tytułów. ale Będziemy To, to już by sobie. Tak, to, to, to by już sobie strzelili w kolano. Powiem Wam szczerze, gdy, gdyby tak było. Ale Ty, oni sobie cały czas eee, dobra, strzelają no. w kolano, Krystian. No, strzelają w Tak, tylko, tak, tak, tak, tak. tego nie robi. Ale wiesz, wygląda to dobrze na tabelkach, tak? Już żaden wiesz, żaden no, no, tak. kurde na YouTube, który zrobi porównanie sobie znowu konsol, chociaż dwa lata są na rynku, ale wiesz, będą robili porównanie, no bo przecież co chwilę system się zmienia, więc co chwilę jest coś nowego i, i te porównania muszą być aktualne. Więc wiesz, że znowu ktoś zrobi porównanie i powie, no zasadniczo, konsole są takie same same wybierz tą, którą wolisz, tak? No i nie będzie miał konkretnych argumentów, tak? No bo, bo tak naprawdę cały czas się wiesz, prześcigają. No i dobrze, że chociaż się ścigają. Ale, tak, no. ale wiecie, zbliżają się święta, ludzie chcą kupować dla swoich dzieci konsole, przy których można skakać i się ruszać, i dlatego wychodzą z Xboxami ze sklepów nie? i naprawdę się zaczynają coraz lepiej sprzedawać Xboxu u nas. Więc nie to no, dobrze i okay, no, wiesz, no świąteczny okres to zwłaszcza jest wtedy, kiedy wiesz, yy, to nie tak naprawdę zainteresowani podejmują decyzję zakupową, tak? Użytkownicy, tylko, tylko gdzieś tam rodzice, nie? Więc to na pewno podnosi jakoś tam atrakcyjność tego, tego Tak, Xboxa. ale wiesz, mi chodzi o to, że wiesz, że jak Xbox powolutku zacznie doganiać czwórkę, no to wtedy Sony, Sony się przestraszą i zaczną wymyślać, kurde, chodźmy, jednak coś zróbmy, i wiesz. I jedy, jedyne osoby, na którym, na, na, którzy na tym skorzystają, to będziemy my tak więc niech oni tam nie, się no ścigają a my ta my... powiem wam że nie widziałem nie, nie, wcześniej nie było czegoś takiego aż tak bardzo żeby mm, powiedzmy tak się prześcigały firmy we wprowadzaniu tych zmian tak najpierw to wiecie no porównajcie sobie co te konsole miały dwa lata temu kiedy były wiesz na premierze tak ani nie było aktywnej pauzy ani kompatybilności wstecznej ani tam czegoś jeszcze jakieś wiesz cały czas nowinki wrzucają i to jest dobre że to się cały czas rozwija tak z drugiej strony możemy się zapytać, czy to nie było, wiesz, nam po prostu dane jako półprodukt i o co będą najgłośniej krzyczeli, to wtedy to wrzucimy, nie? Żeby nie rać wszystkiego od razu, żeby utrzymać hype i w ogóle. Ale z drugiej strony, przynajmniej no, nie będę tak strasznie hejtował, no bo wolę jednak mieć możliwość kupienia tej gry z PS2 niż jej nie mieć w ogóle, no bo przecież nie poszedłbym teraz po używkę PS2, gdybym zapragnął, nie? A wiele cię to nie pewnie by wyszło. <laughs> jakby sobie, no, nie, naprawdę, jakby sobie no. ogarnął. Słowo, słowo ci daje, ja za, za dwójkę byliśmy sobie na giełdzie w niedzielę, któregoś, który się dzieli i słuchajcie, za, za PlayStation 2 Slim dałem dosłownie 45 zł, tak? I tam gry chodziły po 10 złotych, więc na upartego zmieścili się w sześciu dycha. No w sumie w sumie to jest też jakieś rozwiązanie, ale to jest polska, to jest tak. polska. No. Mm, dobra, e, to tyle chyba, jeśli chodzi o wsteczną kompatybilność. E, Rafale, chciałbym, żebyś jeszcze powiedział drugi newsa, bo mój będzie trochę dłuższy. A, to jest taka, wiecie, drobinka, taki rodzynek. Ostatnio Tom Tomek no no. się chwalił, jaki to Need jest fajny, nie? I że, że, że, że w sumie jak przysiad dłużej do tej gry, to to, to go przekonała, i tak dalej. Tomek przed nagraniem nam powiedział, że już dawno usunął z dysku, nie wrócił, i, i nawet nie poznał tej fabuły fantastycznej do końca, i tak dalej. Więc ja dalej nie jestem, ja dalej nie jestem tak w 100% przekonany, ale trochę bardziej. Na pewno, jak już w to wsiądę, to, to, to będę wiecie rozkładał na drobne tego mikrospida. Tego nie wiem, czy to jest sens, ale no jestem zdesperowany, bo kurczę, no nie chce mi się, chce mi się w coś takiego pościgać. I EA mnie trochę do tego przekonało, bo wypuścili dodatek. Nie chcę skłamać, bo nawet nie sprawdziłem daty, kiedy oni go wypuszczają. Najważniejsze jest to, że jest darmowy. Najważniejsze jest to, że darmowy dodatek, więc od EA mamy darmowe DLC, które wprowadza sporo jakichś tam usprawnień. Jakieś tam setki winyli ze starszych części, wiesz, te same motywy graficzne tam są odwzorowane, jak ktoś lubił, to sobie będzie mógł zrobić to samo. Coś tam podobno wrzucili z undergrounda jakąś jakąś muzykę, tak, żeby trochę nostalgii było i tak dalej. Jakieś misje dodatkowe. No nie będę wam mówił skąd, bo, bo przecież nie znamy tej fabuły, ale jakieś tam są dodatkowe. W e, jakieś auto się chyba pojawiło nowe, bo jeżeli dobrze doczytałem, to tam miał być ten Nissan GTR z, e, z Fast Forusów i 350 zk też Nissan. No, ale tylko nie wiem, nie grałem, więc chyba nie były dostępne, tak? Nie sprawdziłem wszystkich aut. No, w każdym razie jest trochę kontentu, jest wrzucony za darmo, więc no nie wygląda to tak typowo na wyciętą z gry rzecz, którą potem dorzucają i jeszcze każą za to płacić. Raczej jako takie właśnie podtrzymanie trochę ognia na, nad grą, która już miesiąc temu miała premierę ponad, nie? Więc to jest fajne. Mhm. Ja ten, y, jeszcze zapomniałeś y, powiedzieć Rafale, że dorzucają manualną skrzynię biegów. No to nawet, wiesz, nie, nie, nie czytałem sobie tych wszystkich newsów, bo widziałem, że to jest na pewno wartość dodana jest dużo i, i to jest fajne, no możliwe, że tam jest więcej rozszerzeń yy, i to dobrze, no zainteresowani to już mają ten dodatek yy, dla innych, to jest na pewno, wiecie, to i tak by trzeba było przetestować, tak, i, i dopóki ktoś w to nie pogra, dokładnie nie sprawdzi, to, wiesz, nie przetestuję wszystkiego. Jest dużo, listę odsyłam, wiecie, to jest... Ale to jest taki fajnie, news, że słuchają gracza, nie? Fajnie, że, że coś robią, żeby, bo tam też zmiany w mechanice podobno jakieś, wiesz, zostały hmm. też powprowadzane, więc myślę, że dalej może trochę będą pracowali nad tym modelem jazdy, który jednak no zewsząd jest hejtowany, nie? Wiesz, no bo jakby patrzeć na, na Battlefronta, tak, który wyszedł w bardzo podobnym okresie powiedzmy tam parę tygodni różnicy. Też poszło DLC w postaci tej bitwy o Jaku. Ale to jest wiesz rozdawane na kody plus dla tych co tam jakoś kupili na premierę plus dla kogoś tam do wygrania i tak dalej. I tutaj ewidentnie czuć, że to jest tak naprawdę, no zrobili wszystko od razu, tylko wiesz, no, coś tam ci dorzucają i każą płacić. A tutaj masz jednak to, wiesz, taki bonus, który czujesz, że to jest, wiesz, o, coś, coś tam ci fajnego dorzucili nowego. Nie? I to jest, to jest zawsze fajne od strony dewelopera. Przynajmniej ze strony EA, no tutaj bym się tego nie spodziewał, wiecie, to, to, to nie jest CD projekt RED, tak, co robi dobre DLC za, za niedużą cenę. No tak, no wiesz, no zawsze mogliśmy dostać drugą, wiesz, złotą zbroję dla koja, nie? No zawsze mogłeś dostać, wiesz, jeden samochód za 35 złotych albo za, za 50, nie? Albo pakiet naklejek za 15 i w ogóle cuda, cuda inne, wiesz. Ja byłem już o krok od kupienia tego, tego, boże, The Cru. Zwłaszcza, że teraz tam chyba za 160 zł można ściągnąć Complete Edition, czyli też z tym dużym dodatkiem odświeżającym grafikę i ten wild run cały, jakieś tam tryby nowe, jakieś tam auta dodatkowe, motory i tak dalej. I wiesz, mówię fajnie, tyle pozmieniali, no ta grafika trochę lepiej wygląda, może, może to wezmę, nie? Tylko kurczę, jak zacząłem tam śledzić, patrzeć, o Jezu, tu jeszcze tyle samochodów do kupienia w DLC, zaraz któregoś będę chciał, tak, zaraz wrzucą kolejnego, jakiego będę chciał. No no tak, tak będzie to się kończyło, no nie lubię. Ale to, takie coś strasznie coś... odstrasza, nie? No to Rafał, dobrze tego. No właśnie to mnie odstraszyło, bo, bo jak obojętnie... to. mnie odstraszyło, podziękowałem, no, wycofałem się, chociaż Jak też. zaczynacie. Nie? Jak zaczynacie grać w jakąś grę i wiecie, tu ma tyle fajnych opcji fajnie wam się podoba, ale nagle widzicie wielkie menu, gdzie tutaj kup to za 5 zł, to kup za 2 zł, to kup za złotówkę, to kup za 4,99 i, i no mnie strasznie takie coś odstrasza, dlatego w ogóle nie gram w tego drive cluba, bo tam fajnie, pojeździcie sobie chwilkę w tego darmowego, ale co, co, co dalej, jak jakieś wyzwanie ci twój znajomy wysyła, no to dobra, klikasz te wyzwanie, myślisz, że zaraz go pojadę, aha, najpierw sobie kup dodatek, nie? No to tak jak Wam mówię, nie odstraszyło mnie nawet tak ani żadne jakieś niepochlebne opinie. Oglądałem sobie porównania na YouTubie, tam wiecie są dźwięki, te same auta powiedzmy puszczane w tym i w tym, jakieś wiecie bardzo podobne tryby graficzne. Pierwsze krój i po, po rozszerzeniu w tym samym miejscu, no wiecie, super zmiany grafiki. No wiadomo, przy rozpieździe przy Drive Clubie nie wygląda to tak fajnie, może nie brzmi tak fajnie. Ludzie hejtowali, znajomi tacy, którzy wiesz Wiem, że lubi jeździć samochodem, wiem, że gra na playaku po prostu, aż tam wiesz, pady tylko zmienia, nie? Żeby, żeby po prostu wytrzymywały baterie i tak dalej. I, i, i zamyka, wiesz, tak jak Tomek, nie? W trzy dni Metal Gear i tak dalej, ale mówi nie, nie bierz The Cru. I to mnie tak nie zniechęciło, jak po prostu jak zobaczyłem, wiesz, ile tam jest DLC. Nawet wiesz, opinia taka nie, nie była tak po prostu zrażająca, nie? Więc jak na dzień dobry, widzę, Poczekaj że, na że jest, wiesz, dostępnych tyle. Poczekaj na DLC z tym, z, z dniem, z dniem do Need for Speed a i wtedy go no. Cały czas czekam, cały czas czekam na DLC. No. To by było fajne, ale już bym przeżył nawet tą noc no jakoś bym się przyzwyczaił. Mm -hmm. Dobra, lecimy dalej, bo to wiecie, gadanie e w głupota. Jeźdźmy dalej, dobra, słuchajcie, ja chciałbym, mam kolejne, ja mam swojego newsa, chciałbym się na tym trochę dłużej, dłużej, dłużej zatrzymać Słuchajcie, wiecie, że w Polsce mamy polskiego IGN-a, IGN.com, to jest oficjalna strona, to jest portal z grami i mamy w Polsce polski, odpo polski odpowiednik orientujecie się chłopaki w ogóle o czymś takim? Nie, miałem to tam do jakichś tych oświetleń czy innych kierowałem jak ja wpisywałem ign.pl, kurde, tak? Trudno znaleźć tą stronę w sumie, to nie jest e takie proste. Nie, bo, bo, to nie jest, bo to nie jest PL, wiesz co, ja byłem na niej parę razy e i z tego co, z to, co wiem, to nie jest PL e Nie jest to PL, bo e dobra, jest w ale... druk, reklama, bez ograniczeń, wiesz, to jest piękne, jak w serwis wchodzi na polski rynek, a to im ktoś zajebał domenę. No właśnie o tym mówię, nie? Wpisuję gn.pl, a mi tutaj, wejesz, jakieś tam przemysłowe czy coś innego. Wiesz, gdyby byli, byli, gdyby byli zapyl, to by się z nimi rozprawili. No, to jak ktoś chce ją znaleźć, to niech wpisze na początku pl.egn.com i wtedy znajdzie translatora, bo w sumie to jest ta strona, nie? No, właśnie, no, no właśnie, i, i chciałem się na tym zatrzymać. Mamy polski odpowiednik, e, słuchajcie, strony, która z grami, która w sumie nie tylko z grami, bo tam e, są recenzje filmów, komiksów, e, w sumie e, różnego rodzaju mediów. Światowa, ogólnie ogólnie to jest Światowa marka, tak? Tak jak GameSpot, tak samo IGN Tak samo jeszcze byśmy znaleźli Nie poligamię, tylko coś Jeszcze takiego dużego było Tak czy siak, o czym chcę powiedzieć? Chcę powiedzieć o tym, że To jest polski odpowiedniki Giena I ostatnio Wyszła taka opcja, że ludzie Zaczęli przyglądać się tej stronie i wychodzi właśnie na to, że to nie jest, to, tą stronę nie piszą reporterzy, którzy, którzy po prostu, nie wiem, mają swój, swój pogląd na gry, biorą sobie gierkę i ją recenzują, tylko po prostu wychodzi na to, że to jest tłumaczona strona z, z, z zagranicznego, z tego amerykańskiego IGN-a. I teraz pytanie jest do was, chłopaki, czy taka strona, powinna być właśnie tłumaczona na polski, czy po prostu powinni po, powinien być, nie wiem, nowy staw, 50 osób, którzy po prostu na tej licencji robią własną stronę i recenzują po swojemu, nie tak jak robi to e, amerykański odpowiednik. Co myślicie chłopaki? Ja ci odpowiem temat. tutaj w najprostszy możliwy sposób. To dokładnie tak samo powinno być zrobione, żeby się sprawdziło, żeby się utrzymało. Bo Nie chodzi o to, co ja chcę czytać, tylko jaki to ma mieć efekt, żeby tego było odpowiednio dużo, żeby nie odstraszało i żeby było ciekawe jak Autoświat, który dokładnie tak samo działa od wielu lat, gazeta, wiesz, z niemieckiego, przedrukowywane połowy artykułów, plus trochę jakiś tam, wiesz, cebuloporad polskich i tak dalej, i tak dalej, jakiś tam raz na jakiś czas, jakaś jest, wiesz, ciekawsza informacja tam od polskiego. I Nie potrzeba tutaj, wiesz, niesamowitej redakcji, no bo oni nie zarobią tyle na nich, żeby tutaj to utrzymać, prawda, może to się tam kiedyś rozwinie i na pewno jak się będzie, wiesz, rozwijało, zarabiało na siebie, to będą, powiedzmy, dorzucali jakieś kolejne działy robione przez przez Polskę. Tak, centralnie. Yy, więc Część na pewno tych artykułów powinno być przetłumaczanych, tym bardziej, że dobre tłumaczenie artykułu, jeżeli ktoś pisze go z jakimś takim, wiesz, dobrym piórem, takim jajem, i w ogóle, no to ten przekład wcale nie jest prosty, prawda? I w sumie nie ma nic złego, wiesz, w czytaniu zagranicznych autorów, jeżeli, jeżeli właśnie mają coś powiedzmy ciekawego i są poczytni, tak? Nie wiem, nie znam tych autorów z GNA, czy, czy oni tacy faktycznie są, ale tak. Teoretyzuję, że, że może tu będzie właśnie jakaś możliwość dotarcia do treści ciekawych, których normalnie po angielsku powiedzmy, no, dla kogoś jest to blokada, tak. Ale są tu na pewno jakieś też teksty czytane bezpośrednio po, znaczy nie, czytane, pisane przez naszych tutaj rodaków, jakiś tam, tak. No, i, mm. i nawet chyba jakieś filmiki gdzieś tam widziałem i tak dalej. No. Tak, tak, tak, tak. To znaczy, tak, tak. Spoko. Je jeżeli I tego chodzi o tego, o, o tego typu oni, rzeczy, to będą no, rozwijali jeżeli będzie ktoś ich czytał, oglądał i tak dalej, i tak dalej. Ja sobie przeglądam tutaj jakieś artykuły i wiesz, zero komentarzy, dwa komentarze, pięć komentarzy i tak dalej, i tak dalej. No to. Wiadomo, że tutaj, no, gdyby otworzyli coś takiego, to by było miasto duchów, tak? Gdyby to po prostu miało być zrobione na zasadzie, robimy wszystko od zera i od nowa, nie? Moim zdaniem to jest dobry kierunek, dlatego że jeżeli wiesz, będzie to się dalej rozwijało, to zdobędzie też jakąś tożsamość, taką powiedzmy naszą krajową, tak? Że tutaj się wyrobi jakaś ekipa i, i będą coś dawali. A na razie to jest wiesz. Yy, przynajmniej mamy na dzień dobry, jakąś tam potężną dawkę kontentu, tak? I na pewno nie powinno to przy tym pozostać, że tylko i wyłącznie będą tłumaczyli. Mm -hmm. yy, Tomku, co myślisz na ten temat? Słuchajcie, ja Gena znam nie ze strony, jako, jako serwis tam, internetowy, tak? Tylko ja mam mm -hmm. ich kanały na, na YouTube zas zasubskrybowane. I, i, i te materiały, które oni tam umieszczają, czy to recenzje, czy jakieś tam e, jakieś e, zestawienia 10 najlepszych, top 5 różnych takich rzeczy, czy po prostu oni tam nawet mają swoje podcasty, mają mają, no po prostu mają masę kontentu i 99% mhm. tego, co oni robią, to naprawdę jest, jest jedyne w swoim niepowtarzalnym stylu. Oni są tacy profesjonalno luźni, tak, to jest taka, to jest taka grupka fajnych gości, ale, ale to już tak bardziej pod firmę podchodzi i naprawdę to jest no, bardzo fajny bardzo fajny kanał na YouTubie i zawsze wszystko oglądam i w momencie kiedy się dowiedziałem, że właśnie oni wchodzą e, na polski rynek no to miałem, miałem taki obrazek tego wszystkiego, że oni właśnie mm, słuchajcie, no kurczę, McDonald's McDonald's jest na całym świecie, tak? ale no przecież Chińczycy, Amerykanie i Polacy nie lubią tych samych kanapek. Nie Nie, nie każdy lubi cheeseburgera i na każdy, każdy z tych rynków oni dostosowują pewnie swoją ofertę, co się sprzedaje, co się nie sprzedaje. I ja myślałem, że ten polski IGN to właśnie będzie dostosowany pod nasz polski rynek, bo no, fakt, fakt, ta branża gier jest niby taka sama na całym świecie, ale jednak, no słuchajcie, jak, jak, jak ja oglądam e, e, polski albo czytam... Recenzję Wiedźmina, przetłumaczoną z, właśnie ze strony IGN-u e, angielskiego, no to kurczę to, to dziwnie takie coś się czyta i ogląda, tak? No, w ogóle, no to widać, że to jest kopia, że to jest kalka, i jak na razie mnie to, to totalnie nic, ten, ta, ta, ta, ta strona, portal i w ogóle, tak? Oni już tam na YouTubie też polski mają swój. E, jak dla mnie to jest kiepskie, no, no fajnie, że jest, ale no kurczę Wiesz, no no. Chodzi mi o to. Ja oglądam to po angielsku i mi to stuprocentowo wystarcza. Tak? Nie czuję potrzeby, żeby oglądać to jeszcze raz po polsku, czy słuchać, co oni tam sobie przetłumaczyli. Ale na pewno dla kogoś, tak jak właśnie Rafał powiedział, że z językiem nie za bardzo, to, to na pewno coś tam odnajdzie fajnego, no bo IGN jest inny o tych wszystkich naszych portali. Tak? To, to, to nie jest poligamia, nie jest. Ale czy tam, przeglądałeś i... tam, wiesz, dokładniej trochę ten portal ich tego? Bo ja sobie cały czas, wiesz, teraz rozmawiamy, sobie siedzę i klikam, tak? Mamy jakąś, mamy jakąś relacje z jakiejś tam poznańskiej cosplayowej areny, tak? Jest jakaś pisana przez jakiegoś Polaka, jakiś Piotrek Wardach, ktoś inny. Jakąś zrobił recenzję, tak? Jotuna. Mamy kolejną, która jest już zrobiona przez konkretnie innego. Fajnie by było, gdyby tutaj, wiesz, przy tym nazwisku czy tam, bo tu nie zawsze jest nazwisko, czasem jest jakiś pseudonim, jakaś ksywa, tak? Gdyby się pojawiało, wiesz, flaga, czy to jest Polak, albo na przykład nie, artykuł, bo uważam, że no nie ma się tutaj co, wiesz, próbować ukryć, tak, czy schować tego. To nie powinno być robione, natomiast niekoniecznie za każdym razem musi być tak, że wiesz, że tak jak powiedziałeś o tym porównaniu do maka że, że to będzie źle brzmiało, wiesz. Ja tam w sumie na przykład jestem bardzo ciekawy, jak brzmi w pełni przeniesiona recenzja Wiedźmina z rynku zagranicznego, jako naszego polskiego produktu, bo w Polsce ciężko jest, wiesz, o recenzję Wiedźmina taką, która nie będzie, wiesz, w pełni zachwycona. Bo jednak patriotyzm tutaj zawsze dodaje te kilka, kilka punktów gwiazdek, każe przymykać oko, no trochę tak jest, nie? I, i nawet nie wiesz, jak tak. bardzo w momencie, kiedy tam czytasz czytasz tą recenzję, więc y, to jest fajne, że mamy dostęp do tego źródła, tak? Tym bardziej, że to jest jednak jakiś, no powiedzmy, w miarę profesjonalny przekład tak tej, tej treści, bo jak czytasz po angielsku, nawet jeżeli wiesz, rozumiesz całą treść, to nie zawsze. Powiedzmy, jak nie, nie władasz naprawdę biegle tym językiem, to nie zawsze wszystko wyłapiesz, powiedzmy, jakieś tam niuanse słowne. Yy, tylko, że, no żeby oni tutaj coś robili, żeby było trochę tych treści, wiesz. No. Ja te recenzje zagraniczne też sobie może czasem będę czytał na tyle, co będę miał czas. I jak poczuję się, wiesz, w jakiejś recenzji, tak jakby mi ktoś reklamował, wiesz, frytki z majonezem, co kompletnie nie jest polskie, yy, czy, czy u nas tam, powiedzmy, powszechne. Tak bardzo, no to, to trudno, no to, to się zgorsze, no ale wiesz, z drugiej strony to też nie, nie wszędzie musi być, wiesz, pizza z cebulą, nie? Znaczy też jedna, jedna, jedna rzecz na przykład, słuchaj, jest taki motyw, jak się ta strona otworzyła, jak oni zaczęli działać i w ogóle. E, to też jedna rzecz mnie tak troszeczkę o, odsunęła od tego, jak, jak zacząłem przeglądać mm, właśnie tych autorów, tych różnych filmików, tych różnych recenzji. Eee, oni tam się za bardzo nie podpisywali, ale w momencie kiedy strona wystartowała, to pod oficjalnym postem na Facebooku można było prześledzić paru takich chłopaczków, bo to to kurde, nie wiem, to chyba gimnazjaliści byli, e, którzy się chwalili, że mają tam jakieś różne posady i był na przykład tam monta, m, e, monter, ja nie wiem jak to się nazywa, monter wideo, można tak powiedzieć? Pani Heniu, przyjdź pan zmontować można. film. Tak, no to słuchajcie, no to gościu się chwalił, że, że, że montuje filmiki, drugi zaraz pod jego postem lajkuje, mu, umieszcza 15 i inne takie e, rzeczy. Wszedłem sobie na ich profile i tak kurczę, no, nie wiem czy... czy, czy no Czy znaczy wiesz, Tomku, nieważne w sumie kim oni są, tylko czy, czy robią to dobrze. Ja chciałbym zwrócić wam na dwie rzeczy uwagę. W sumie zgadzam się z Rafałem i moim zdaniem dobrze nawet jest, że nawet oni to tłumaczą na polski i mogą nawet tłumaczyć jeden do jednego. W sumie mi to jakoś nie przeszkadza, tylko żeby trochę było takiego własnego kontentu, ale co najbardziej mi bo boli w tej stronie. Słuchajcie, no, odpalamy tu dzisiaj, tak, 14 grudnia 2015 odpalamy i czego jest recenzja e, na pierwszej stronie. Wiedźmina. Wiemy, ile Wiedźmin ma? Pół roku. Nie chcę recenzji, półrocznej gry na stronie, gdzie wchodzę na pierwszą stronę i mamy recenzję Wiedźmina. No, ale oni to, to, nadganiają. to nadganiają, To jest właśnie przez to, że oni to nadganiają okay, materiały. Okay, to jest tak jak piksel. Ale przed no, słuchajcie, co miałeś pikselów gazetach no przecież tam przez pierwsze 3-4 numery, wiesz, to nawet czytając rozpiskę, bo nie kupowałem go, nie czytałem, nie mówię, że to zła gazeta, ale przecież tam non stop wiesz, jakieś tam półroczne tytuły recenzowali. Zresztą nie narzekaj, ja ci sam będę Wiedźmina zaraz recenzował, jak go skończę za 3 miesiące. Nie, nie, nie, nie, nie ale mnie. ja wiem o co chodzi. Ale posłuchaj. Ja wiem... posłuchaj tutaj jak wchodzisz na stronę, to jest z kolei inna bardzo fajna rzecz, bo to by się rzucił Wiedźmin. Dobra, Wiedźmin przed chwilą został grą roku, więc jeszcze musi być na nim hype i będzie jeszcze trochę, ale masz zakładkę, wiesz, PS4, Xbox One, PC i Polska, tak? I w momencie jak sobie wejdziesz na tą Polskę, to masz artykuły, które są zarówno jakoś tam pogrupowane na wideo, na recenzje, newsy, artykuły i tak dalej, które są z kolei przez tych naszych, powiedzmy sobie, yy, autorów wrzucone, więc w sumie to, to jest fajne, okay. że możesz Okay, okay. przefiltrować i złapać tylko te artykuły, które są nasze i mieć tego prawdziwego powiedzmy polskiego IGN-a i sobie tylko na przykład na to zwracać uwagę. W ogóle możesz sobie taką zakładkę dodać od razu do tego działu wiesz, przeglądarce, a nie na główną stronę i w ogóle nie interesować się tymi zagranicznymi tytułami. Nie? I będzie to coś powiedzmy przez naszych zrobione. No ale Krystian mówi, okay. że wie, że recenzja, recenzja półrocznej gry, ale to jest przez to, że oni właśnie nadganiają z tłumaczeniem tych wszystkich no tak, oryginałów. No, ale, ale słuchaj, słuchaj, no, słuchaj, no, bo okay, no. No, włączyłem, włączyłem, bo też mam ich ich polski właśnie kanał na YouTubie. I słuchajcie, pewnego A, może, dnia no? i pewnego dnia zostałem zmasakrowany chyba sześcioma albo dziesięcioma filmikami, które były jako recenzja, tak? I to było wszystko przetłumaczone z odpowiednik z oryginalnej strony, tak? Dlatego oni umieszczają to, żeby nadgonić cały materiał i pewnie. No, jest, jest recenza odrzucona, okay, okay, okay, okay. tak. Ogólnie tak. No, Wiedźmina, to, to właśnie tutaj, słuchajcie, to co drugi news dotyczy Wiedźmina, no bo tak jak wam powiedziałem, no Wiedźmin to jest, no coś, co się klika mimo wszystko, tak. Dobrze, więc słuchajcie, no to wziąłem jakąś ostatnią grę w tym miesiącu, która wyszła. Na początku tego miesiąca wyszedł Rainbow Six. I co? I nie ma recenzji. A nie jest. I jeżeli oni nawet nadganiają, to powinni robić na bieżąco te recenzje, które są. No, tak znaczy, tak wie... jak mi się wydaje przynajmniej. Myślę, że nie tak. ma ich. No sorry, Rainbow Six jest na wszystkich stronach polskich, które, które oglądam, a są to trzy. Nie będę by mówił tytułu, bo by było po co. I na zagranicznych też jest, a na tym polskim ID nie, nie, nie ma. No to co, nic, co. To oni mogą nadrabiać, ale niech robią wszystko na bieżąco, ani robią. Więc oni mogą wrzu wrzucać recenzję, jakim się chce. Może niedługo wrzucą Destiny Take It Kind. Bo, bo, bo, bo wrzucą, tak będą chcieli. Może wrzucą, słuchaj, no. no właśnie, ale. Nie ale to, zapominaj, to, że to oni są to, no. tutaj od półtora miesiąca dokładnie, tak? I na no, razie okay, na razie wrzucają się same, nie same newsy. Praktycznie, no i coś tam no. wiesz, z tymi recenzjami walczą. No, nie wiemy, jak oni są tam jeszcze przygotowani do tych recenzji i tak dalej. Z ilu autorów się to składa, czy dostają jakieś promki, co oni mają tam w ogóle sobie, wiesz, zrecenzować, no ale, ale przynajmniej no, wrzucają jakieś newsy, coś tam poprawiają. Zobaczymy. Tutaj trzeba co najmniej, wiesz, myślę, pół roku, bo najwięcej recenzji polskich, co, co widzę wrzuconych, to są jakieś indyczki, nie? Więc to, to też o czymś świadczy. No, powiem wam, że teraz jak patrzę na te wszystkie recenzje, które to są, to są tylko dwie strony recenzji, powiem wam. I jest tego nie za dużo. I jeżeli oni to w takim tempie będą robić, to przecież ten serwer upanie, upadnie zanim powstał, tak? On musi mieć kliknięcia, dajmy na to, ale, tak? A tak, jeżeli, jeżeli ma takie tak mało kontentu... masz, masz recenzję Karbala, masz recenzję Nie, no wieśni, tak, tak, ale Kamienia, ty, ja mówię w to z wszystkie. sekund okay, okay. i dzikiego gonu też recenzja, tak? Okej, okay, ja, jest, ja tylko mówię, <laughs> okay. e, mówię, że. Okej, dlatego Ty mówisz, że słuchajcie, no taki serwer musi mieć e, jakąś bazę, musi, musi ją szybciej stworzyć. Jeżeli będą tak wolno to robić, to nie wróży im rewelacji. Szczególnie, że rynek jest nasycony, jest tego bardzo dużo i mamy w czym wybierać. A to nic no, ale nie złożka, tak bo no, na sam, sam ich ten fanpage na, na Facebooku ma 4 tysiące tam ponad cztery tysiące użytkowników, którzy no to nie. lubią, a tak jak właśnie mówiliście, zero komentarzy są pod ich recenzjami, no to coś jest nie tak, nie? Tak jakby naprawdę ludzie tego nie czytali albo nie klikali, to, to, to, to no bo jest... tu nic nie ma, bo tu się prawie nic nie dzieje. Tak, ale yy, wiesz, yy, mówiłem ci Tomko ostatnio sposób, w jaki można to zrobić, tak? zrobić sobie lajki na Facebooku, mówiłem ci no to trzeba patek. się do nich odezwać no. <Dominican> im sprzedać pomysł, wziąć prowizji i tyle no. a może no, oni tak no, zrobili no dokładnie no, no, do, widzisz to ostatnio ostatnio zapłaciliśmy gdzie trzeba i byliśmy na pierwszym miejscu w iTunes jak w kategorii podcastów no nie? da się, da się no. Yy, dobra, słuchajcie, zamknijmy ten temat y, IGN-u, zobaczymy może w następnym. znaczy parę odcinków do przodu wejdziemy kiedyś i, i, i, i przeanalizujemy co tam się Ej, ale wydarzyło chwilkę. Przez, te, przez ostatnie miesiące. Poczekaj chwilkę. Najbliższe Ej, miesiące chcę tutaj coś powiedzieć. Bo teraz tak. Yy... Nawet u nas, gdzie my bardzo mały, no nie, nie jakoś tam nie, nie żebrzemy o lajki i tak dalej, jest ich tam stoi leśnie, czy, czy, czy nawet nie pamiętam no. ile. Ale no zawsze co tydzień się pojawi coś, jakiś jeden nowy lajk, minus jeden, tu komuś się odkliknie i tak dalej, i tak dalej, są jakieś ruchy, nie? Mhm. A co powiesz na 4484 lajki na IGN Polska, gdzie nie ma żadnego ruchu, jest zero nowych procent, zero z całego zeszłego, zeszłego o tygodnia, tym mówiłem, się nie? nic nie dzieje, to, to mogą być bardzo kupione lajki na dzień dobry patent, wiesz, albo wszyscy tam <kliquen> kliknijcie ze Stanów, bo otwieramy wiesz, w Polsce nowy ten. Nie wiem, nie wiem, Tak. Tam... i Zobaczcie jeszcze, jeszcze jedną rzecz. Rafale, ty byś nawet nie wiedział o istnieniu tej strony, jakbym ci teraz nie powiedział, nie? Yy, nie, wiedziałem. Nie, no wiedziałem. głośno, było. Wiedziałeś, no, ale... nie ale... bo ja mam za dużo rzeczy do czytania, ale, ale byłem świadomy no tak, tego, że okay, idzie okay, do nas okay. wszedł mhm. i że jest strona i filmiki. Tylko ja podobnie jak tutaj Tomek, idzie ja najbardziej kojarzę z, świeżo na jakichś targach, kiedy, wiesz, puszczają jakiś zwiastun, a potem oni biorą jakiegoś łebka, wiesz, od tego Just Cause pamiętam na przykład ich, jak były pierwsze... Pokazy premierowe na, na, na, na jakimś E3 czy na czymś. I wiesz, oni wzięli tego łebka i opowiadał, co on w tym DSCOzie będzie robił, jak linką będzie strzelał i tak dalej. To było fajne, nie? Bo, bo, bo jednocześnie, wiesz, sobie oglądasz coś z grę i tam go wiesz, trzepią na tym wywiadzie, się żartują i tak dalej. Natomiast no, wiadomo, że kogo oni w Polsce zaproszą? No będą się kręcili cały czas po tym CD projektem, i wiesz, i, i polowali na tych ludzi od Wiedźbina. wiesz, powiedz nam o nowym, nowym dodatku i tak dalej. Mhm. No, czyli, czyli, po tym, czyli po tym odcinku jak, jak ten, jak naszą stronę ktoś odlubi, to znaczy, że był z IGN. <głos> tak. E, dobra, e, słuchajcie, nagrywamy już ponad 40 minut, a dalej jesteśmy przy wiadomościach. Nie jedziemy dalej, jedziemy dalej, bo nie ma co. Jedziemy do sprzedaży. To wszystko słuchajcie, dlatego, że Christian mamy... nam pozwolił na... gadać o niczym, więc to wiecie, jak. No. <laughs> dobra, następnym razem już tak nie zrobię. Nie będzie gadać o niczym. Dobra, e, jedziemy. Sprzedaż. Słuchajcie, sprzedaż jest najświeższa, czyli dzisiaj nagrywamy 14, więc sprzedaż jest dzisiaj. E, jedziemy pierwsze miejsce Black Ops 3, drugie Star Wars Battlefront. Trzecie FIFA 16 Czwarte nowy Fallout 4 Piąte Minecraft Story Mode Szóste Just Cause 3 yy, Siódme Assassin's Creed Syndicate Ósme GTA 5 Dziewiąte szkoda, bardzo szkoda Tom Clancy's Rainbow Six Siege I dziesiąte nowy Wrestling tutaj 16 yy, hmm. Słuchajcie ja jestem trochę załamany Moim Rainbow Sixem, bo naprawdę Ta gra jest dobra, o czym później powiem Miała szóste miejsce w ogóle, jak weszła na tą listę Teraz ma dziewiąte, szkoda Szkoda, że jest tu dużo każuali, Co widzimy po dwóch pierwszych miejscach Czyli po Call of Duty i Star Warsach Szkoda, szkoda, że nie ma Takich graczy, graczy, graczy z pewnego tego typu słowa z, z pewnego tego typu słowa zaznaczeniu którzy naprawdę chcieliby sobie konkretnie pograć e, i się wciągnąć I, i, i, i żeby to nie było takie casualowe jak oba te tytuły, dlatego trochę ubolewam nad tym. Ja nie poznałem e, tak, nikogo tak, poza, poza tobą, no? kto na konsoli w to grał wiesz co, jakoś tak PC ciarstwo dosyć o, mocno Boże, i weszło a... i tutaj nie wiem są te wyniki z pecetów ujęte w tej sprzedaży? E, tu są tylko pudełka, pudełka, ale też pecetowe, no tak, nie? Czyli, tylko, że to może no, być, konsultant... wiesz, 2-3%, no tak, czyli, no bo jeżeli, jeżeli jesteś PC-ciarzem, to walisz na Steam na swój dysk 2 terabajty, no, Dokładnie tak, a... a, a... Tak, a tych, tych wyników nie mam, więc sprzedaży, więc tego Ci nie powiem. Just Cause 3. Tomku, czy w ogóle powiedz coś nam o tym tytule dzisiaj, czy, czy nie? Ja mogę powiedzieć. To samo, co w Just Cause 2. Tragicznie to gubi klatki, boże jest okropna, brzydka gra. Model jazdy jest taki tandetny, że już wolę w tym... Ej, ale to nie działa recenzji. To nie recenzji. On się pytał, no właśnie, on się pytał ile sprzedałeś pudełek wiesz, w tym tygodniu. Ta gra jest do dupy. Ta, tak jest do dupy, po prostu. Koniec <grym> tematu, no. Dzięki, dzięki. Ale powiem Ci, że po recenzjach wcale tak nie wychodzi, bo tam jakieś ósemki widziałem gdzieś. Ta gra jest do dupy, Tak. Okej, okay, okej, okay, dobra, tak gra jest do tupy, niech już tak zostanie. E, słuchajcie, no i co? No i Call of Duty 3 wraca na podium. E, chyba ostatnio był, chyba Star Wars był pierwszy, już nie pamiętam w ogóle. I e, Star Wars, drugie miejsce, Star Wars przed FIFA, więc to też jest ciekawe, Fifa trzecie miejsce. E, da, chyba w zeszłym roku, w grudniu, Fifa była... E, przynajmniej druga, jak nie pierwsza, więc e, może coraz mniej osób grafifę. E, Fallout 4, fajnie, fajnie, że Fallout jest wysoko, szczególnie, że to już jest, e, no, prawie już miesiąc tutaj. Więc e, to jest e, bardzo w porządku. No i GTA 5 wróciło, tam chyba z GTA 5 coś się wydarzyło. Dodatek nowy, e, bo, Dodatek nowy, te, te też, też, też, więc e, może dlatego większy ruch A teraz weszły te nie, Low Raidery były ostatnio, teraz taka mała pierdółka, w sumie wiecie tam nowy tryb przed jakieś ubranka i tyle, ale włączyłem sobie ostatnio i kurczę tam nadal na się dzieje. To, to, to tak gra długo będzie tu w tych statystykach. Będzie ale oczywiście, słuchajcie, ale będzie i bardzo dobrze. Co, i bardzo dobrze. Się, co się dzieje w tym dodatku z tym tuningowaniem aut, bo ja sobie obejrzałem taki jeden godzinny prawie filmik, jak gościu przerabiał sobie właśnie na na, na, na tym nowym wiecie trybie Lowriderowym, nie? Jakieś tam wziął autko. Pojechał no, z dosyć solidną kasą, bo tam miał chyba po nad milion y, dolarów nie? na koncie mhm. zrobił pełny tuning, gdzie na początek chyba same przerobienie auta, jakby w tryb ten lowriderowy i, i, i do, z opcjami jakby bogatszego tuningu, bo nie możesz wejść tak, że wjedziesz i powiedzmy sobie, zamontujesz od razu tą specjalną maskę, czy co on tam ma. tak Musisz zrobić przeróbkę auta i potem rozszerzać się, jakby zakres części. No Mówiąc w skrócie, wydał cały ten milion i mu nie starczyło na wszystko, żeby jedną furę stylingować. No ale jakby ilość opcji, która tam była, to, to naprawdę. Może to nie był poziom, wiesz, tam Need for Speed, ale, ale fantazja na pewno była, wiesz, na poziomie Rockstara, nie? Czyli jakieś tam, wiesz, fajne cuda były wewnątrz, wewnątrz auta, czy też na zewnątrz. Całkiem fajnie to wyglądało. No może to jest tylko kilka samochodów, ale. Kurde, aż mnie naszła ochota, żeby wiesz, bo podstawkę no, na PS Trójce miałem ograną w pełni. Dzisiaj, no w GTA 5 to każde auto może swingować, nie? Wszystkie może swingować, jakie ja żonowicie. Tylko do tego trybu tak. Lowriderów. Tak, tak. No. Do Lowriderów jest tylko mieć... kilka, nie? Tak. Tam na start, tak jak powiedziałeś, to musi być 420 tysięcy około, żeby w ogóle zacząć się bawić. Ale na, na tyle to jest fajne autentycznie, że po prostu naszła mi ochota, żeby odpalić GTA 5 i, i, i się pobawić. No to tym. kupuj to i gramy razem. No, może i kupię i pogramy razem. Może i kupię. No, czyli nie kupi ja, Słyszę po jego głosie. Ja już nie to prawa prawda, na tyle, że I... nie. <laughs> dobra, do dobra, słyszałem po Kiedy głosie. Ja dostałem? ja dostałem GTA na święta, to było nie rok temu, dwa lata temu, nie? Na PS3 hmm. No to dwa lata temu się jeszcze nie znałem, więc nie ale GTA się myślę, pytam kiedy temu, no. było, kurde, no myśl. A, no to było dwa lata temu. No. Tak nie chcesz no tam. to, tak, to było dwa lata temu. No. może teraz bym też dostał GTA w sumie tą samą grę, zobacz dwa razy na święta. Mogę kupić. Dobra, słuchajcie, jedziemy dalej. To, to tyle ze sprzedaży, tyle off-topów. Jedziemy dalej. Rafale, czy chcesz mówić o PSP PlayStation Experience? Nie chcę, ale muszę. No tak. z Tomkiem, jak byłeś umyć ręce, że, yy, że było słabo. I wiesz, ja byłem zajerany, o kurczę, zapomniałem, wiesz, włączyłem tam chyba po 15 czy po 20 minutach, o mówię, kurde, ciekawe co przegapiłem, jej, fajna konferencja, dawaj coś obejrzymy, i tak. Oglądam, oglądam, wiesz, pyta się Magda, no Dobra, ale kiedy się coś wydarzy? Nie wiem, zaraz coś będzie. No chodź, czekaj, tutaj jeszcze oglądamy, nie? Nie no, to się nic nie dzieje. Chodź zobaczymy coś jeszcze. Nie no, zobacz, tutaj kolejny zwiastun puszczają. Na pewno coś zaraz pokażą fajnego. No i wiesz, i się skończyła konferencja. Nie mówię. Nie, to na pewno przerwa, jeszcze coś będzie, nie? Po czym, wiesz, czarny ekran. Kurde, no szkoda, no zwłaszcza ten VR, wiesz, no oni postawili no jest, VR To jest gości. Postawili dwóch gości sobie w jakiś tam, wiesz, wyznaczonych punktach naprzeciwko siebie z mułwami, które wykopali z piwnicy. Eee, założyli, wiesz, im te gogle no i z tyłu było widać ekran, y, jakby trójwymiarowy, co widzi każdy z nich, i tam chyba jeszcze był rzut taki ogólny tego, tych postaci. I oni grali, oni kurwa rzucali dyskami, wiesz, po prostu rzucali dyskami, mhm. nie? I to było wiesz, grafika taka nawet, no nie wiem w czym była lepsza. No, tam nie było grafiki. czy znaczy, to jest, tak, poziom, to, no, to to jest poziom tych Gierek z PlayStation, PlayStation Move na plece trójce, tak? No to to jest ten poziom, nie, to nie, i nie, jest nie wiem poziom, czy tam, tam zauważył. Nie, to nie jest grafika przynajmniej. No. Tam w ogóle inaczej no, się rzucało. No. Przecież ja, ja rzucałem tam dyskiem. Ten, to w ogóle, no, widziałeś nie, to w ogóle jak gościowi tam się ręce popsuły? Tam w ogóle tak, na prezentację ręce, wiesz, on, on przeprosił, że. Wiesz, tam nie było grawitacji, on, rzuci, on no rzucił facia. tym dyskiem, to ten dysk leciał, wiesz, tak jak asteroida w asteroid, po prostu, wiesz, wolutku płynnie w, jedno, w jego miejsce, żeby tam ten drugi mógł odbić, nie? czy coś w tym stylu. Ja nie wiem, po co oni to puścili. Ja rozumiem, że to może być jakaś ultra alfa, wiesz, faza, nie wiadomo po co, ale, ale to było kompletnie bez sensu, nie? że oni to puścili. Okej, okay. zrobiło mnie, zrobiło mnie Ace Combat, tak? Bo fajny trailer i w zasadzie nie pokazali zbytnio, jak to będzie wyglądało, wiesz, z oczu bohatera, ale fajnie, że będzie Ace Combat i będzie obsługiwało wiara. Ale to, co pokazali, jaką tą gierkę z tymi rzucaniem dyskami, no nie powinien schować do piwnicy. Ale słuchajcie, to jest to jest może taki patent jak zrobiła, jak zrobiła beta z Falloutem czwartym, nie wiesz, wszystkie konferencje nas nauczyły jednego, że nie że nie można wierzyć w to co oni pokazują na trailerach, na, na Alfa gameplay, footage i tam w ogóle, że to jest wszystko ściema, CGI i, i, i tyle. E, Falot pokazał grafikę gorszą ale wszyscy wiesz, się cieszyli za szczerość, to może teraz właśnie wiesz, PlayStation Experience pomyślał, kurde znowu będą mówić że to tak nie wygląda, będą wiesz to pokażmy im to jak to naprawdę wygląda i pokazali nam i to kurde tragicznie wygląda kurcze słuchajcie, tak jak ja cały czas mówię na każdym odcinku, dawać mi te VR ja chcę VR, ja, ja kupuję na premierę po tym co ja kurwa zobaczyłem na tej prezentacji to ja VR chyba kupię sobie za 3 lata tak bo y, naprawdę te gierki to jak sobie odpalicie flashową grę na, na internecie z, ty, z tamten Flash Center czy coś y, i pomyślicie sobie, że dodacie tam obsługę VR, no to te gry tak wyglądają Boże, bez tekstur, bez, bez jakiej, jakiej, no, masakra jednym słowem masakra, fakt faktem są ciekawe pomysły, ale jak ja widzę gościa który jeździ taksówką w kabriolecie bez dachu i z tyłu, i z tyłu na siedzeniach ma za sobą kurcze nieuteksturowane zielone zombiaki, które wyglądają rodem z Minecrafta i jeździcie po mapie bez sensu i to ma być jakiś super, super gierka na VR, to ja podziękuję nie? no smutno po mhm. prostu smutno. i co oprócz tak, tego tak, tak, ale, ale, to jest, ale to jest ta gierka, Pamiętam, że Griela Games robi jakąś, jakiegoś tam fajnego shootera, z, z tego co pamiętam i to prezentuje się dosyć fajnie, zresztą wydaje mi się, że ca z całym tym VR-em Tomku to będzie tak że jak będziesz sobie grał w te gierki, to i tak będziesz zerany tym, jakie to ma możliwości i co będziesz mógł tym robić, a nie, że to jest taka inna grafika. Może faktycznie ten dysk to było trochę takie no, nieporozumienie, ale wydaje mi się, że jakościowo te gry będą tak Krystian, powinny mam być ochotę, nie aż tak słabe no. mam ochotę Krystian wydać 2000 zł, złotych, żeby grać wielkimi mechami w golfa. kurde kupuję no nie, do sklepu no. nie? ej słuchajcie, to no, ja wam okay, ok, no, zarzucę to jest, takiego fajnego to. Bo, bo czytałem ostatnio o. fajny artykuł, nie, nie rzucę się, słuchaj, nie? nie, ale to jest no, w miarę na temat, To wiarze nie e, Nie rzucę nazwami bo nie pamiętam tego i nie będę tego teraz szukał ale jakiś tam gościu zainwestował sporą kasę, y, żeby stworzyć taki wiesz y, uh, Prawdziwy tor w jakimś tam, powiedzmy, nie wiem, opuszczonej hali, przerobionej i tak dalej, z narzuceniem, właśnie wiesz, grafiki 3D, specjalne gogle, do tego wiesz, specjalna broń, specjalna kamizelka, specjalne rękawice, wszystko takie, co ci wiesz, daje wrażenie, że coś dotykasz i odrzuca ci broń i tak dalej, i tak dalej. Wiesz, specjalne gogle, co tam mają 180 wiesz, stopni punkt widzenia, że nawet wiesz, krawędzie tam po lewej stronie, jak oczami samymi się obrócisz, to też widzisz obraz, yy, swojej lewej prawej i prawej i że po prostu biegasz i wiesz po prawdziwym jakby, no że się ruszasz w 100% biegasz po prawdziwej hali tylko wiesz grafika jest wrzucona zupełnie inna i powiedzmy może to być wiesz starożytny zamek albo kosmici i tak dalej, nie? I podobno ma coś takiego powstać również w Polsce bo tam była jakaś mapka odnośnie gdzie chcą otworzyć takie, mm, takie placówki, więc ciekawe ciekawe to by było ciekawe nie no wyglądało to bardzo to, to profesjonalnie to by było, i tam było już całe techniczne opracowanie wiesz, jest to w trakcie realizacji, no to zobaczymy, jak to się będzie dalej rozwijało I, i tam chyba było, nie wiem, to 30, 30 by było, nie? dolarów za sesję, czy, czy jakoś tak, no ale zobaczymy, to, to wiesz, ciekawostka. To, to, to akurat jest fajne. Eee, dobra, słuchajcie, chyba chyba nie, nie wiem, czy coś więcej możemy powiedzieć o Experience. Czy zapowiedzieliście jakąś ciekawą grę? Fakt, faktem, z, ten Ace Combat wydaje się ok. Czy jeszcze coś takiego tam. W ogóle było coś godnego uwagi? Było. było Pamiętacie? Było Nino ni Kuni dwójka. Tak, może dużo ludzi od. Nino Kuni dwójka, tak, rewelacja. Tak, tak, tak. Powiem ci, że gdyby, gdyby zremasterowa, zremasterowali na, na jedynkę, to bym brał. Od, od razu w bym brał. Teraz. No, bo to jedyna gra w swoim rodzaju była na, na, na tej trójce. No, kurczę, tak. Grafika, pomysł, Lokujmy, klimat, szacę. świat, no to, to, i się cieszę, że właśnie ninuku, no nin dwójka będzie. E, Świetę, no, no i pokazali w końcu gameplay z Final Fantasy 7 tak? I, i, i, I, kurde dobrze to też wygląda, nie, dobrze to Dobrze, wygląda. dobrze, dobrze, dobrze. Tylko oczywiście. Tam, tam, oczywiście na, i trosze, wiesz, oczywiście już wiesz. Poszło troszeczkę smutku, jak się okazało, że to podobno ma być epizodyczne. Nie wiem, jak W to, tak. też, też czytałem. Tak, no co, ostatnio Square Enix przyzwyczaja nas do, czy, do czegoś takiego hitman, przecież podzielili, teraz chcą finala, no powiem wam, że prawdopodobnie tego finala podzielą, coś mi się wydaje, ze względu na to, że i tak jest duży target tego i, i dużo osób na to czeka, e, będzie lipa z tym, ale e, wiem, że siódemka to nie tylko zmienili grafikę, ale tam... Tam w ogóle walkę zmienili. Całkowicie walka jest inna. No masz taką samą walkę, jak, jak w, w tym Final Fantasy te demo, co było dodawane do, do tej programacy. Do tak, tych tak, PSP. tak, tak, tak. Więc to, to nie jest ta walka, co była w siódemce taka, no, no po prostu z, z, z, zmienili całą walkę, która tam była. E, tak, więc to faktycznie jest tam jakiś tam plus dajmy na to tej, tej jakże słabej konferencji. E, co, coś jeszcze Tomku pamiętasz? Nie no, Sony ma w sobie, u, u siebie w zwyczaju tak, że raz zrobi coś dobrze, a raz coś spierdoli. I teraz jest konferencja, którą spierdoli VR i teraz czekamy, wiecie, na coś nowego, co, co zrobią dobrze. Mhm, mm no tak. E, Okej, okay. dobra, e, słuchajcie, e, zamykamy ten temat, e, PlayStation Experience, e, daliśmy Wam informację, co, co było tu ciekawe, e, więc wydaje mi się, że możemy jechać dalej, więc może Tomku ty masz bardzo dużo gier więc może powiesz ty zaczniesz od jakiejś gry ja mam tak dużo gier, że nie wiem z której wybrać bo mam aż tak naprawdę tylko jedną Tales of Borderlands kupiłem sobie na wyprzedaży na Black Friday mhm. I, i, I tak, na wstępie powiem, że tak, tak, to jest kolejna gra Telltale, gdzie więcej będziemy oglądać tych przerywników filmowych, niż tak naprawdę uczestniczyć w grze, jaką grze, tak, sterując. No i tak, to jest kolejna gra Telltale, która ma w sobie niedoskonałości techniczne, gdzie w niektórych momentach no, po prostu silnik nie wyrabia do tego stopnia, że widzimy paro, parosekundową zwiechę, gdzie dźwięk idzie normalnie, a po prostu cały ekran stoi. No i co? no Tak, to jest kolejna gra Tale, która daje złudzenie poczucia wolności, i niesamowitej ilości wyborów, tak? Chociaż chociaż końców... <laughs> <laughs> chociaż... Dobrze to powiedziałeś. Niesamowita, nie, nie, nie, niesamowity wy, wybór. No e, bo taka e, prawda decyzji, jest. To no, ta no, końcówka no. każdej gry praktycznie się różni z, wiecie, małymi takimi no, niuansami. No, no, no, no, no. no ale chociaż końcówka tego Tales of Borderlands pod tym aspektem, powiem wam, że jest... Jest o wiele lepiej niż w innych grach od tego studia, w które grałem, bo, no, miło zaskakuje. Jest to coś innego od tych wszystkich gier, ale oczywiście nie będę nic spoilerować, tak. No i tak to jest kolejna gra, no. która zaczyna się banalne, bana, banalnie, a potem, no, gówno tak kapie z wiatraka, że nawet pani Halinka z mopem nie nadąża, nie? Tylko. Tylko mm. słuchajcie, to jest najlepsza, to jest jedna z najlepszych gier Telltale, w które grałem i to pod względem fabularnym, o którym też za dużo nie chcę mówić, no bo żeby nie robić komuś tutaj spoilera jak Mitsubishi Evolution, ale gra jest strasznie mocna pod tym względem, jeżeli chodzi o fabułę, jak i klimatu i, i warstwy gameplayowej. Słuchajcie, najfajniejszy patent tej gry... To jest to, że, raczej, znaczy, co, co jest najmocniejszym elementem tej gry, moim zdaniem, to jest opowieść fabulana, to już mówiłem, ale ona jest opowiadana przez dwie postacie główne, przez dwóch bohaterów, jednego korpo ludka, powiedzmy sobie, z bardzo lekkim podejściem do świata i wielkimi aspiracjami, o, oraz y, normalnej mieszkanki Pandory, tej planety gdzie się dzieje praktycznie cała część gry. Jest to typowa taka, wiecie, szkolona w fachu złodziejstwa przez starszego takiego złodzieja, przekręciarza. I, i podobny zabieg był w takiej grze jak Call of Juarez, Gun Nie wiem, czy, czy, czy graliście w to. Tam właśnie opowieść, która była opowiadana, praktycznie zmieniała się i pokazywała całą opowieść w drugim, w dru od drugiej strony. I tu jest tak samo, bo Dany odcinek fabularny mamy okazję słuchać z ust najpierw tego bohatera, z tego korpolutka a potem w pewnym momencie fabuła się zatrzymuje dosłownie jest zburzona czwarta ściana i postać się na nas patrzy i mówi, że ale chyba to tak nie było głosem tej drugiej postaci i wtedy ta dziewczyna zaczyna całkowicie opowiadać od drugiej strony jak z jej oczu to, to, to cała, ta, cała ta scena wyglądała i to naprawdę jest super, super, super super patent jak dla mnie no w żadnym tej tego nie było nie? E, no, mm -hmm. ca cała gra brzmi dobrze, brzmi dobrze. To jest bo. naprawdę najlepszy, najlepszy, no to jest najlepszy patent całej gry. i W ogóle ta gra jest bardzo luźna, tak jest humor, jest humor, i jeszcze raz humor. E, można powiedzieć, że naprawdę czasem to parodiuje takie standardowe klisze w grach, jak na przykład. Jest scena, kiedy uciekają z jakiegoś tam, powiedzmy, sobie, miejsca, wali się, wali się most. Główny bohater, wiecie, skacze z, w slow motion, łapie się jedną ręką poręczy, zaczynają mu się palce wyślizgiwać. Bohaterka próbuje go pomóc, łapie go za tą rękę. On się na nią patrzy, jest takie zwolnienie, zwolnienie tempa. On mówi: puść mnie, bo obydwoje zginiemy, i zaczyna się drzeć. Ona go puszcza. Widzimy, jak on spada przez te 5 sekund. Leci, leci, pyk, nagle stoi i na ziemi, bo oni byli 10 centymetrów tylko od tego mostku, tak? więc, więc są takie fajne patenty. Są bardzo fajne twisty na koniec każdego odcinka, które sprawiają, że, że chce się dalej grać. No w, title, w grach o zawsze to było standardem, ale, ale tutaj to, to poszło na zupełnie inny poziom jak dla mnie. Tak? No postacie są żywe, można się bardzo w nich wcielić, bardzo łatwo się w nich wcielić i, i dokonywać te wybory, bo wybory też są naprawdę genialne. Jest bardzo dużo fajnych, różnych pobocznych postaci. Jest, jest, humor jest połączony praktycznie z brutalnością, bo ta gra wygląda jak, jak, jak, gra, jak, jak po prostu poprzednie Borderlandsy, tak? 1-2, jest taka niby cel-shadingowa grafika, bo tam są, są oczywiście spory, czy Borderlands jest cel-shadingu, czy nie, ale to już ja nie będę oceniać. Grafika, jeżeli chodzi o, o Tales of from the Borderlands, wygląda identycznie jak w tamtych grach. I, I wiecie co, wstępy do każdego odcinka są mistrzostwem świata. E, gramy sobie przez 15 minut w grę, kiedy w pewnym momencie przychodzi, przychodzi um, jakaś sytuacja, zaczyna się, włącza się muzyka, która jest tak klimatyczna, że po prostu no, żadna, żadna gra do tej pory, jak grałem w tym okresie, nie miała nie miała tak klimatycznych e, wejściówek do, do, do, do odcinków. No kurczę, wiecie co, 10 na 10, jak dla mnie z ostatnim gier o tyle, jakie grałem, tak, no polecam każdemu. Ja kupiłem na promocji za 32 zł, ale spokojnie za 60-70 zł bym, bym za to dał i by był szczęśliwy, bo kurczę każdy odcinek tak około 2,5 godziny trwa. I, tych epizodów jest 5 i no bardzo dobra gra. W sumie tyle. Mhm. Okej. Okay. Powiedz mi jeszcze Tomku, czy mógłbyś polecić e, też fanom Borderlands'a? Tak, jak najbardziej, jak najbardziej. Ogólnie ja troszeczkę tak nie za długo grałem w, w oryginalne gry, ale klimat, klimat jest, jest identyczny, jest jeden do jednego. Jest, jest, no, są podobne, są te same postacie, są vendor boxy, są, są momenty, kiedy ubieramy, ubieramy postacie, przy, kiedy broni wybieramy sobie. No, no, to jest takie rozszerzenie tego całego uniwersum, tam, tego FPS-a. Jest, jest kurczę, no, fajna, fajna, naprawdę bardzo fajna gra, polecam to. Chyba to jest jedna Poczekaj, bo ja tak sobie myślę, a nie, jeszcze jest Minecraft, bo tak sobie pomyślałem, że Walking Dead był bardziej na poważnie, tak samo grał tron, a Borderlands'y są chyba tak bardziej na luzie, z tego co mi się wydaje. Tak, one są strasznie na luzie i to właśnie nie wiem, czy, czy to nie jest takim właśnie, bo no, nie oszukujmy się, ten gry z serii Telltale praktycznie już powolutku zaczęły się nudzić i, i no tam mechanika już, już, już zaczynała troszeczkę rdzewieć i no... Teraz wychodzi, teraz, opowiedzieli, teraz zapowiedzieli, że wychodzi e, o Batmanie, tak? Będzie będzie z, z Batmanem. No ja jestem ciekaw, jak to tam wyjdzie, bo pewnie no, znowu będzie. Ja tam... już zacieram ręce ogólnie, no. Ale kurczę, te luźne podejście, klimat, parodia, humor to jest naprawdę motyw, który robi tą grę jak dla mnie. Mhm. Okej, okay, dobra. Ja w sumie nie mam więcej pytań, ponieważ to i tak jest gra jak Tales of Games, więc pewnie jest podobna. Być może jest na, najlepsza z ich wszystkich gier. Też słyszałem właśnie do, dobre opinie na, na ten temat, ale, ale ja, ja ostatnio nie mam czasu wchodzić w takie rzeczy. Dobra, więc to tyle chyba jeśli chodzi o Borderlands. -y. Tomku, powiedz jeszcze, jeszcze o jakiejś gier, gierce, którą, którą masz. Chyba, że tylko chcesz mówić o tym. Ale wie, wiem zreszaj, że. Zreszaj to, to, Dawaj, to no. to skończyłem, ale też udało ale też udało mi się dostać do do Alfy, e, The Division. No i wam nic nie powiem o tym, bo niestety nie można o tym mówić, ale oglądałem na YouTubie troszeczkę takiego jednego chłopaka i nie mogę powiedzieć, jak on się nazywa, ale, ale w ogóle całą grę prawie na tym YouTubie przedstawił. I słuchajcie, no to jest połączenie tego, to jest połączenie GTA z twoją ulubioną grą, której nie możemy nazwę tak. wymawiać tutaj na tym odcinku. No, no, ale no. każdy wie, o co chodzi na D. Na D, no. I... I powiem Wam graficznie, graficznie na tym YouTubie wiadomo kompresja wideo i te sprawy, ale, ale na Xbox One prezentowało się to naprawdę bardzo ładnie z tego co widziałem. Oczywiście to nie jest ten poziom, który pokazywali nam na tych pięknych trailerach na targach, ale naprawdę cieniowanie i oświetlenie to jest pierwsza liga ślicznie ta gra pod tym względem wygląda no i to jest standardowa formuła z tej gry na D, której nie możemy wymawiać czyli mm. ee, są rejony, gdzie są NPC których zabijamy, strzelamy dostajemy od nich luta zbieramy, zbieramy te, te, te wszystkie rzeczy które z nich powypadają, ubieramy te rzeczy na siebie, sprawdzamy statystyki wykonujemy takie główne jakby rajdy, tak? gdzie, gdzie, gdzie te, ta misja jest podzielona na Parę takich kill roomów, możemy to robić samemu, możemy to robić z innymi ludźmi. Jest tak zwany Dark Zone, gdzie możemy walczyć gracz versus gracz, tak? Fajnie to wygląda. I no, myślę, że dla, dla wszystkich, którzy, którzy lubią tą grę na The Destiny, tak? o której nie możemy mówić, to bardzo im się spodoba też to, co The Division pokazuje. No, to jest połączenie po prostu Geta Online z, z Destiny. Z tego oczywiście co widziałem na YouTubie. Mm -hmm. e, rozumiem. Po powiedz mi jeszcze Tomku, bo e, w ogóle e, grafika. Jak tam jest z tą grafiką? Przecież ona była taka zajebista na tych e, targach 3 Jak to wygląda na Xboxie? No Z tego co na tym filmiku widziałem, no to mm, wygląda to jak troszeczkę bardziej realistyczne GTA. To mm. jest taki Watch To jest powiedzmy sobie poziom Watch ale z naprawdę genialnym cieniowaniem i oświetleniem. Tam cząsteczki, te particle effects naprawdę ładnie wyglądają. Dym, wiatr, śnieg. no Szczegółowa jest ta gra, aż, aż jestem zdziwiony. I tam jest, jest, jest zrobiony upływ czasu w, w troszeczkę przyspieszonym tempie. I, i oczywiście zachód słońca i wschód słońca, które tam promienie światła na, na, na, na mapę lądują, no to ślicznie potrafi ta gra wyglądać no, nie jest źle, nie jest źle naprawdę z grafiką Ja ten, bo mówiłeś Tomku, że ta gra jest podobna do des... do tej gry, o której miałem nie mówić nie GTA, <grym> tak? <grym> e, tak? tak, ale ja cały czas na filmikach, które widziałem Miałem cały czas wrażenie, że to jest właśnie. Bardziej mi to przypomina X, koma Że. Dlaczego e, przypomina X, No właśnie, mi, mi, miałem wrażenie, że tam możesz planować akcję, że możesz. Za, za, mówisz, że możesz zatrzymywać czas, tak? Nie, tam się cała gra dzieje w, w normalnym że, w, czasie. W tam nie ma czasie, żadnej próby. No widzisz, a ja cały dokładnie, czas. Myślałem, dokładnie, że, że tam możesz sobie zatrzymywać czas i planować ruchy. A nie wiem, czy, mm, nam, nie. Tam, tam... czy dwa lata temu nie widziałem właśnie takich filmików, że koleżka normalnie planował swoje ruchy przed przed tym jak ruszył z akcją. No dobra, bo może mi A prostu... możliwe, że było, możliwe, że było, tak, ale tam na przykład masz taką niby kampanię dla jednego gracza, czyli, czyli no. dostajesz questa, do którego którego idziesz, zabijasz tyle, ile trzeba ludzi, na, na mapie wracasz i odbierasz, wiecie, odbierasz jakiegoś jakiś przedmiot albo albo pieniądze za to i oczywiście experience. Za punkty doświadczenia dostajecie możliwość jakiś skilli sobie podłączenia, na przykład aktywny skaner, który pokazuje Wam ludzi poza poza ścianami, tak albo jakieś tam rzucaną minę, którą możecie detonować na zawołanie. Skilli troszeczkę jest, możecie całą postać sobie przebrać, możecie tam czapki ubierać, z, jakieś tam wiecie, spodnie, buty, wszystko. no Standard taki w takich grach. Dodatkowo też bronie możecie sobie całkowicie kustomizować malować, dodawać uchwyty, więc naprawdę od strony takiej no to, to, to tam mnóstwo jest do roboty i i też i te, no to jest po prostu mechanika wzięta z Destiny, czyli czyli idziecie, macie nagle jakiś randomowy event, gdzie, gdzie dwójka ludzi atakuje jakiś tam posterunek policji, pomagacie policjantom, za to, za to dostajecie, wiecie, pieniądze ale, albo experience. Potem jak wracacie już jesteście bardziej dopakowani, jeżeli chodzi o postać, o, o poziom, no to macie ten sam event, tylko po prostu jest trudniej. Już nie wystarcza jeden strzał głowy, tylko musicie paręnaście razy strzelać, bo to jest właśnie ciekawe. Uh, nie. Uh, n nie zależy od tego, czy traficie. Oczywiście są tam, postacie są podzielone na jakieś hitboxy, że jak traficie w rękę, to mniej odbieracie życia. Jak traficie w głowę, to więcej życia odbieracie, ale ogólnie wszystko zależy od poziomu waszej postaci i od statystyk broni, jaką macie. Czyli, czyli headshot w głowę nie gwarantuje wam, że postać zginie. tak? Tylko gwarantuje to, że po prostu o 200 punktów więcej odbierzecie z życia albo szybciej ściągnięcie im kamizelkę. Jest, jest podział na bossów. No, no, słuchajcie, no, to jest po prostu destiny w wydaniu osobowy, trzecioosobowym w realnym mie miejscu w Nowym Jorku, który, który naprawdę ładnie wygląda. Znaczy to Nowy Jork był chyba, chyba to nie był Nowy Jork. Teraz, teraz chyba pewnie gafę dałem, ale pewnie słuchacze mnie w komentarzach poprawią. Ogólnie ładnie to wygląda. Jest naturalne, naturalne, realistyczne środowisko. czy jestem bardzo zaciekawiony tą grą. Jak tak na początku bardzo się zhajpowałem, potem troszeczkę mi ten hype opadł, to po tym, co sobie pooglądałem na YouTubie, oczywiście myślę, że, że, myślę, że, że zakupię tą grę na premierę, bo jest ciekawe. Destiny mi odrzuca, a to mnie bardzo przykuło, aż, aż mi się chciało, chciało, się włączać co chwilę ten filmik i oglądać go od nowa. Mm -hmm. A jeszcze mi Tom Cruise jedna rzecz mnie ciekawi, bo wiesz, w Tom Clancy, ogólnie gry z tej serii na ogół były bardzo taktyczne i były też e ciężkie w sensie, że byłeś na jednego strzała, czasami na, na dwa strzały jak tu jest z tym czy, bo wiesz w Destiny jednak do tych NPC-ów się trochę strzelało nie? i do ciebie też chyba musieli trochę postrzelać, żeby cię zabić tutaj, jak tutaj jest Wiesz, o co mi Tutaj chodzi? Tutaj zależy, tak, no? wiem, wiem o co chodzi. Tutaj zależy od, od, od, tego, w jakim zonie jesteś. Tu każda dzielnica jest podzielona na konkretne zony, które, które wskazują ci sugerowany poziom, na którym możesz tam pójść. I jeżeli Twój poziom jest adekwatny do tego, gdzie jesteś w danym momencie, to przeciwnicy, którzy do ciebie strzelają, praktycznie nie stanowią dla ciebie zagrożenia potrzebujesz bardzo dużo bardzo dużo, wiesz, dostać demedżu, żeby cokolwiek to na tobie zrobiło wrażenia Twój pasek życia jest podzielony na trzy różne, na trzy segmenty i w momencie kiedy załóżmy dostaniesz troszeczkę damage'u, ale pasek zdrowia nie zejdzie poza jedną trzecią na przykład tego paska zdrowia, no to on po jakimś czasie się sam zregeneruje. Jeżeli jednak troszeczkę więcej dostaniesz obrażeń i ten pasek zejdzie ci na przykład na dwie trzecie, no to już będziesz miał cały czas dwie trzecie życia do momentu jak nie użyjesz apteczki, mhm. które leżą na ziemi sobie wszędzie z, no z pokonanych no przeciwników. Nie. Ale no z kolei, no no. wiesz, jak, jak wejdziesz do, do jakiegoś tam rejonu, dzielnicy, gdzie tam sugerowany poziom jest wyższy o 5 albo 10 levelów od Ciebie, no to tutaj jesteś, wiesz, na jednego lapsa tak naprawdę, nie? Uh -huh. więc, e więc to nie jest, nie jest typowa strzelanina, tylko... No, znaczy, wiesz co, cała apca polega na tym, że po czym Ty, Tomku, co mi teraz właśnie powiedziałeś o Destiny ja zupełnie, zupełnie inaczej sobie wyobrażałem tą grę i ona jest zu, zupełnie nie tym co myślałem, że będzie, aczkolwiek nie mówię, że jest dobra, bo, bo jarasz się i wiem, że ten, ta osoba której filmik oglądałeś też się jara, to już do, do przesady moim zdaniem ale no zobaczymy jak to wyjdzie tak? czy będzie tam co Słuchaj, robić no no mówi, ja w Destiny ja mam takie ja no? o Destiny mam takie same zdanie jak ty. Jest to fajna gra, w którą się może i fajnie gra, ale mnie całkowicie odrzucał od ciebie właśnie tym, tą samą powtarzalnością tego wszystkiego samego. Praktycznie tam nie ma nic do roboty. <śmiech> e... no, no, no, no, dokładnie, dokładnie tak jest, no? The Division, y, wygląda, znaczy The Division bawi się, y, ma te same mechaniki, bawi się tymi samymi rzeczami, ale powtarzanie powiedzmy sobie powtarzanie kolejny raz tej jedynej misji, która była dostępna w tej, w tej Alfie z tego co widziałem za każdym razem inaczej te postacie wiesz, in, in, in, in, gdzie indziej się chowają, in, inne wiecie macie, bo jak wykonujecie to z innymi postaciami, co możecie wykonywać tam do czterech gości na raz to każda postać ma inny kwipunek. Wiesz, macie u siebie gości, co się czują dobrze jako snajper, albo wiecie, na, na krótki dystans. I naprawdę tam się fajnie dzieje. I jak, jak, gracie, jak będziecie grali ze znajomymi w to, no to kurczę, to, to naprawdę nie będzie nudna ta gra. No. Mhm. Z tego co widzę, no to jest nie jest to, co ja myślałem, ale bardzo mnie ciekawi ten kierunek, w którym to idzie. Znaczy, z tego co wiem to w Destiny. De Destiny nie jest nudny, jak gra ze znajomymi, aczkolwiek robisz nie, to samo, nie, nie, nie, nie, nie. ale ale nie jest. No, zobaczymy Tomku. E, zobaczymy Tomku. E, inaczej wyobrażałem sobie tą grę. Zobaczymy, jak e, wyjdzie to na premierę. E, może przytule, no. Lubię ogólnie, lubię gry z serii Tom Clancy, czy Splinter Cell, czy, czy te Rainbow Sixy wszystkie, czy teraz ten Division. Zobaczymy. W, w przyszłym roku wyjdzie też Ghost Recon i on mi się bardzo podoba, z tego co już widziałem na... No, niewiele widziałem, ale z tego co, co się dowiadywałem po prostu. Więc zobaczymy, może The Division też przytule. Zobaczymy niżej premiery. E, dobra, Tomku, czy chcesz jeszcze coś o The Division powiedzieć, czy jedziemy dalej? Tak, tylko, tylko jedną rzecz odnośnie momentu kiedy zaczyna się walka, bo to nie jest taki typowy, typowa szczelina jak załóżmy w Metalgi Soli, tak? To, to, to, mm -hmm. Tak to się w to nie gra. E, tam bardzo dużą rolę gra chowanie się za osłonami. Tak? Sterowanie polega na tym, że praktycznie wciskacie guzik i, i, i postać przy, przykleja się do osłony, za której właśnie prowadzicie oszczal albo na, na, na, na chybiu trafił, albo po prostu wychylacie się na chwilkę, celujecie, strzelacie. Praktycznie e, jeden do jednego Gears of War, tak? z tego co widziałem na tym filmiku. W też tak jest no mhm. no to, to to jest właśnie taka bardziej taka mechanika, więc tam można taktycznie też tak jak właśnie się pytałeś, można troszeczkę poszaleć, jakieś tam oflankować postać wziąć, kumplowi powiedzieć, żeby gdzieś tam poszedł z tyłu, ściągał snajperą, ktoś cię osłania z shotguna blisko i te różne wszystkie skile i umiejętności tak też dużo fajnej frajdy robią, bo gościu może chcieli wystrzelić taki nadajnik, który będzie leczyć obszarowo i no, no ciekawy, jest więc naprawdę dużo, dużo fajnych takich połączeń ciekawa gra będzie mi się wydaje znaczy, fakt faktem Destiny miało dobry pomysł, ale ze złą realizację. więc jeżeli tu będzie lepsza realizacja, no to, to czemu nie? No, mogę to spróbować, aczkolwiek nie wyobrażam sobie w takichże że walków z bossami. A co? Są i, i są no co ty pierdliwi ty i... Są bossowie, są, są postacie, w których musisz wyładować 5-6 magazynków, tak, zanim w ogóle gram no, no, no to jest kompletnie. To nie jest taka gra, którą myślałem, że będzie. No kom, kompletnie myślałem o czymś zupełnie innym. No. Nigdy bym nie pomyślał, że grze w grze w serii Tom Clancy, grze raczej na ogół nastawioną na realizm, będę walił 5-6 magazynków do przeciwnika. No nigdy w życiu bym o tym nie pomyślał. No to e, okej. Okay. Trzymam do tego dystans. Zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy no, no to kompletnie się zawiodłem No nie, nie, kasuję ten odcinek Nagrywam od nowa, dobra, e, spoko e, Szkoda, szkoda, szkoda, szkoda No to... Krystian, to, to, może ty to nie się nie, nie napalam na ten tytuł, nie, nie napalam się na ten tytuł kompletnie ty, Może ty e, no, nie lubisz... Trudny gier po prostu. nie ja, ja mam inne wyobrażenie. No właśnie trudna gra by była taka, że wiesz, no jeden magazynek i ginię, nie będę sześć, sześć magazynków, jeszcze sześć magazynków i trzy razy broń będę zmieniał, żeby zginął. Nie, no to nie jest to, o czym myślałem. To nie tak miało być. Dobra, mniejsza o to. Walka, tam walka no? z bosami wygląda identycznie, jak, jak walka w, y, w becie, załóżmy Destiny, w którą każdy szanowny, grał i walczył szanowny. z tym pająkiem na końcu. Szanowny. Jeżeli pamiętacie, no to to jest na tej o samej Jezu, przecież do niego się waliła z 50 minut. No właśnie, czyli tak samo tutaj z bossem, jak grasz samemu, jak grasz czwórkę, no to musicie taktykę sobie wymyślić i, i hej, i, i strzelacie. No może znowu widzę, że to, to jest kolejna casualowa gra. Już to widzę, już po tym co mówisz to to jest casualowa gra. 100% to Nie, casual. Jest casual. Nie, jest. nie, nie, to, to nie Oczywiście. jest casual. To jest tak, casual się pobawi, ale ale ktoś, kto posiedzi przy tej grze dużo, no to to będzie takim kozakiem, że wiesz, jak będzie przez ulicę przychodzić obok ciebie, to ty będziesz stawał, wiesz, padł na ziemię i się gapił, co on ma na sobie, jakie sprzęty, wiesz. E, nie oczywiście innych, rzeczy, no oczywiście in, inne postacie też możesz zobaczyć jak idziesz po mieście to tam grupki ludzi biegają i robią właśnie kościki na mapie fajna gra jest, mi się, mi się podoba to co widziałem I kurczę, będę czekać na tą grę Okej, okay. dobra, e, słuchajcie to tyle jeśli chodzi o Division, jedziemy dalej mamy miliard jeszcze gier e, Rafale, ty też coś ogrywałeś ty też ogrywałeś jakąś gierkę tak, dzwonił 2007 Okay, więc... Powiedział, że ma Uncharted. OK, więc ten... jak Ci się podoba Uncharted odświeżona kolekcja bez multiplayera Znaczy akurat brak multiplayera to mnie w ogóle tam wiesz, No to grzeje, wiem, nie? wiem, to, to akurat jest. Wiem. O tyle ciekawie, że, że ja w jedynkę no, pograłem tak powiedzmy na 3-4 skończyłem i, i na ps trójce dosyć no, jakoś niedawno w miarę bo bo jakoś nigdy od początku do tego nie sięgałem. Yy, dwójki i trójki nie odpalałem, więc powiedzmy to, co w niej tam odświeżyli, jakoś tam pozmieniali, potem grafikę też poprawili, wiesz, na screenach widziałem, ale jakoś yy, nie zniszczyło mnie to, tak bo na pewno by mi skrzywiło pogląd, więc w tym momencie tak sobie mogę porównać tą jedynkę no, jeden do jednego, prawda, że, że wszystko, co po prostu było jakieś potem, to, to nie istnieje. Fajny, fajny, fajny na pewno jest ten dubbing. Eee, podejrzewam, że nie jest gorszy niż, niż w innych częściach. Trzyma poziom, jest dobrze, wiesz, jakoś dograne te dialogi do e, gestykulacji postaci i tak dalej. Jest, jest to wszystko naturalnie zrobione. Nawet, e, nawet bym powiedział, że bardzo dużo zyskała ta gra przez to, bo, bo jakoś e, nie wiem, wydaje mi się, że, że słuchając tego dubbingu to jakoś tak dobry, dobry wyraz mają te postacie. Trochę trochę lepszy przez to, że tam są używane jakieś sformułowania, powiedzmy takie powszechne też dla naszego języka, to yy, trochę bardziej to powiedzmy, pasuje w takim, w takim lekkim odbiorze, no bo to jest lekka gra, nie, nie oszukujmy się tak. Gdyby, gdyby to był wiesz, jakiś tam bardziej skomplikowany wątek fabularny, to, to powiedzmy więcej dialogów, no to to już nie musiało być tak różowo. Yy, to mi się podoba, samą Charted no to jest lekka roz... rozrywka zdecydowanie, tutaj nie ma, nie ma się co oszukiwać, zresztą nie wydaje mi się, chociaż kto wie, no Sony twierdzi tam różne dziwne rzeczy, ale nie wydaje mi się, żeby zbyt wiele osób było wśród naszych słuchaczy, którzy nie grali w żadną część, tak? czy tą jedynkę kiedyś, czy, czy teraz. Na pewno, jeżeli nawet ktoś nie skończył kolekcji kiedyś i teraz po prostu chce, chce kupić kolekcję, żeby powiedzmy nadrobić, na pewno warto jest zacząć od jedynki, bo nawet nawet te parę miesięcy przerwy nie spowodowało, że jakoś nie miałem ochoty tego, wiesz, tego odpalać jeszcze raz, fajnie szybko się przeskoczyło przez tą grę, tym bardziej, że wiesz, jest tryb y, jakiś super easy wyraźnie jest napisane, że dla osób które chcą tylko poznać fabułę przebiec i się nie zatrzymywać ani razu na jakieś y, strzelanie dłużej no, ja tego akurat nie odpalałem, wolałem sobie tam trochę postrzelać w sumie trochę to frajdy to daje ale też jakoś niespecjalnie jednak model strzelania taki jakiś bardziej mi odpowiada z Metal Gear. Jest fajna rzecz, którą wrzucili. Nie wiem, bo wiem, że Tomek mówił chwilę o, tym, o tej kolekcji, ale na to chyba nie zwrócił uwagi. Jest wątek powiedzmy, społecznościowy. Jest coś takiego, że w prawym dolnym rogu ekranu ci się pojawiają takie malutkie osiągnięcia, że właśnie, powiedzmy, zrobiłeś kombo sześciu strzałów w głowę pod rząd i pobiłeś tym samym takiego i takiego swojego znajomego, który miał ich cztery strzały pod rząd. Nie? Czy coś w tym stylu. Albo powiedzmy siedem osób zabitych gołymi rękami albo jakąś tam tego typu rzeczy. Nie? Czyli oprócz wiesz, tam trofeów, które wpadają, które są no, stosunkowo, znaczy może nie są proste, są, są typowo arkadowe, czyli zabij wiesz 5, 10, 20, 30 osób pod rząd strzałem w głowę i tak samo potem dla każdej broni albo coś w tym stylu. Ale te osiągnięcia są fajne, bo, bo złapałem się na tym, że wiesz taka niby malutka wiesz ikonka, niby tego multiplayera nie ma, ale wiesz informacja o tym, że yy, ktoś pobił moje jakieś osiągnięcie albo wiesz albo ja pobiłem czyjeś, to wiesz, nakręcała, żeby powiedzmy bardziej, bardziej się przykładać do tego strzelania, gdzie tak naprawdę, no wiesz, możesz po prostu wziąć kałacha, walić mu w klatę i się nie skupiać, czy to jest headshot, czy, czy coś innego. Więc to, to mi się podobało i tego nie było na PS3 na pewno. i To są chyba główne zmiany. Wiesz, ciężko mi grafikę jednoznacznie odnieść, chociaż nie zmieniłem telewizora od tego czasu. No na pewno, na pewno czuć 60 klatek. Na pewno to działa bardzo bardzo płynnie, i po prostu widać, że, wiesz, że, że nie ma żadnego zmęczenia ta konsola odtwarzając tą grę. Sami rozdziałki to oni chyba nie podbili, tak? nie chcę kłamać, ale wydaje mi się, że 1080p tu było od samego początku. I no tylko jakoś, jakoś tak jest czyściej trochę, ale to chyba te klatki przede wszystkim zwiększają wrażenie, że to, tak, to tak, jest tak, takie tak, wiesz tak. przejrzyste, czyste. Wszystkie listki, które tam drżą, to, to wiesz, to sobie płynnie chodzą. No, no oczywiście nie da się ukryć, że gra jest. Starsza, ale to zadziwia, jak ona dzisiaj wygląda dobrze. Wiesz, jak, jak ja myślę sobie, miałbym się odpalić grę wiesz, z 2007 roku, to po prostu boję się tej gry, jak ona będzie wyglądała, a ta zaskakuje i, i momentami, wiesz, w dobrym ujęciu wygląda tak dobrze, jak gry dzisiejsze. Tylko to musi być to dobre ujęcie, które oni z premedytacją zaplanowali. Kiedy wiesz, na przykład pod słońce stoisz, wiesz i widzisz całego ubota wystającego z rzeki, nie? Czy coś w tym stylu. To, to oni wiadomo, że pod te, pod te ujęcia to robili. No, a poza tym to powiedzmy, no są jakieś tam elementy sztuczności, że wiesz, widzisz powtarzające się jakieś tam drzewa takie dziwne, albo, albo jakieś tam nienaturalne elementy. Ale tak to ogólnie jest spoko. Na pewno nie odrzuca i, i na pewno warto wrócić jak. Yy, Teraz są, wiecie, już promocje na te, na te kolekcje, ona już tanieje, to już nie będzie raczej zbyt długo stało po 280 zł, tylko raczej będzie można coraz częściej wyhaczyć za, za 120 czy, czy coś w tym stylu. To jest, wiecie, naprawdę naprawdę fajna okazja i naprawdę warto się tym rozgrzeć przed czwórką, tak mi się wydaje, tak powolutku jedną część, potem gdzieś tam drugą za jakiś czas. Jak dla mnie jak najbardziej plusik. Dobra, więc słuchajcie, to tyle jeśli chodzi o Uncharted'a, e, kolekcja Uncharted'a, e, głównie jedynkę w sumie, e, bo jedynkę ogrywałeś nie, tylko... Nie, no jedynkę, jedynkę, na razie skupiłem się na jedynce, wiesz, mhm. też nie chcę się prze, przedobrzyć wszystkiego na nie? No tak, e, dobra, więc słuchajcie, to tyle jeśli chodzi o Uncharted'a, e, jedziemy z moimi wiadomościami, e, dokładnie z moją gierką, o której chciałem wam powiedzieć, którą zapowiedziałem i o której wam powiem. Więc słuchajcie, ostatnio kupiłem sobie Star Warsy, ostatnio sobie kupiłem Fallouta 4 i jeszcze myślę o tym Need for Speedzie Kolega mnie strasznie męczył, żebym kupił tego Rainbow Six, ale ja mówię sobie, no ten Rainbow Six no nie ma kampanii, no ta tak średnio, no nie będę wydawał znowu pieniędzy, żeby, żeby tam dajmy na to parę razy z nim pograć, bo w sumie na parę razy by się skończyła Więc mu powiedziałem, słuchaj, jeżeli na GameSpocie będzie ósemka, to wezmę o, on o dobra, będzie szóstka albo siódemka, no to, to nie pogramy, no nie? i co, okazało się, że była ósemka, więc od razu do mnie pisze, e, dobra, kupuję. ja mówię, co, Rainbowa, czemu? Bo jest ósemka na niej No dobra, kupiłem. E, obiecałem, więc kupiłem. Słuchajcie, to było najlepsze, co mogłem zrobić. E, dawno nie grałem w tak dobrą grę. E, słuchajcie, e, odpalałem, odpalacie sobie gierkę, gierka jest po polsku, więc e, fajnie, fajnie. Zresztą tam dużo do tłumaczenia nie ma. E, mamy trzy tryby. Trzy tryby to jest tylko i aż, ale chyba tylko Pierwszy tryb to są y, operacje Więc y, w pierwszym trybie mamy bodajże 11 krótkich misji y, One są dosłownie na 5 minut 5, może 10 minut y, W którym po prostu do domu trzeba wejść, odbić zakładnika I po drodze zabić 9 osób więc to są bardzo proste, szybkie misje, gra się je tylko single player, więc jesteśmy sami mamy tam do zdobycia w każdej takiej misji trzy obiektywy możemy to robić, nie musimy, to nie ma znaczenia, najważniejsze to, żeby je odbić, 10 misji, kończymy godzina, dwie i to jest taki singiel. I to wszystko. To można sobie oczywiście raz zagrać, ja sobie to raz zagram, żeby zobaczyć, żeby zaznajomić się też z mapami, bo to jest akurat na każdej innej mapie, które są później w multi, więc można się zaznajomić z mapami. Więc to jeżeli chodzi o ten tryb, drugi tryb to jest terrorist hunt, więc to jest opcja taka sama, z tym, że z botami w sensie gramy z żywymi ludźmi do pięciu graczy i naszym zadaniem jest po prostu na ogół przejąć coś jakąś bombę, rozbroić ją albo po prostu bronić zakładnika no, normalne te, tego typu rzeczy w Rainbow Sixie i po prostu idą na nas fal, fale przeciwników e, NPCów który, którzy, których po prostu e, musimy zabijać w ilościach dosyć sporych znaczy sporych, koło 10-12 na jedną fale, są 4 fale, koło 40-50 przeciwników na, na całą taką rozgrywkę. Gra się w to całkiem przyjemnie, ale no to strzelamy do, do przeciwników sterowanych przez komputer, więc no, tryb jest w porządku. No i ostatni tryb, ten najważniejszy tryb, to jest tryb współpracy, w którym po prostu mamy jeden na ogół cel albo odbić, albo odbić zakładnika na ogół. Odbić zakładnika albo przyjąć bombę Albo w drugą stronę Musimy obronić zakładnika Albo obronić bombę Słuchajcie, no w to wszystko graliście Na pewno w internecie Ja też trochę w to pograłem Nie byłem do końca do tego przekonany Ale słuchajcie, no jak posiedziałem trochę I zobaczyłem faktycznie Jakie tam są możliwości w tej grze no to, no to po prostu chcę tam wracać tam, słuchajcie, tam każda rozgrywka jest inna tam, tam nie ma takiej samej rozgrywki czasami macie takie sceny takie rzeczy w ogóle łapiecie się za głowę że każda rozgrywka buduje wam nowy scenariusz dla tej gry i to jest po prostu rewelacyjne mamy 10 klas mamy 10 klas broniących i 10 klas atakujących one mają podobne raczej bronie ale różnią się specjalnymi umiejętnościami jak z pewnością wiecie, nowy Rainbow Six Siege był e, reklamowany jako gra, w której można niszczyć całe to otoczenie i faktycznie e, można niszczyć to otoczenie. Słuchajcie, bronicie, jest, jesteście sobie w pokoju, e, zamykacie drzwi, zamykacie okna, zamykacie wszystko, bierzecie nowe barykady, u, robicie tak, żeby to było e, mega mocne, twarde i tak dalej. I wychodzi na to, że y, przeciwnik y, wychodzi górą, tak? albo strzela od dołu, więc y, możliwości po prostu w tej grze jest ogrom. I poza tym y, y, y, jest właśnie fajna ta opcja, że betonu nie można niszczyć, ani murów, ale można niszczyć y, taką y, cieńszą tekturkę, dajmy na to, oraz w, praktycznie większość drzwi. Karton Gibbs to się nazywa. Carton Gibbs, dokładnie, tak. Słuchaj, a jak to się o... sprawdza, jeżeli chodzi o tych npc -ów? No bo to jest typowy, wiesz, tytuł multiplayerowy, nie? Najlepiej jest, się sprawdzić, wiesz, na tak, ekipie tak. wzajemnie i tak dalej. Okej, okay. ale mówiłeś, że trochę z tymi npc też jest, w to jest. grałeś. No. no i dobra, i, no. i teraz jakie ja mam spostrzeżenie? Znaczy, myślę sobie tak, że tak no różnorodność jakby opcji nie? tego że wiesz tu się zbunkrują z bombą albo od tej strony ich zaatakujesz od tyłu i tak dalej toż się prosi wiesz o jakieś powiedzmy rozbudowane w miarę szybkie ale jednak rozbudowane jakieś motywy kurcze strategiczne tak żeby wiesz może zróbmy tutaj jakąś zmyłkę może tutaj się schowajmy może tutaj wiesz od tyłu my ich zajdziemy a nie oni nas i tak dalej i pytanie, jak postępuje w tej sytuacji, wiesz, npc bo ja się tak zapatruję na ten tytuł pod kątem jego użyteczności bez multiplayera, nie bo to jest zawsze zagadka w takich tytułach, czy, czy będziesz miał kompanów do multiplayera. Znaczy, I, i wiesz, czy nie to... ma czegoś takiego, że wiesz, yy, że ty zrobisz powiedzmy trik typu, nie wiem, że schowasz bombę na strychu, a wiesz, zabarykadujesz się w piwnicy, żeby wiesz, zyskać na czasie, a NPC będzie wiedział o tym pomimo tego, no bo przecież jest konsolą, więc on cię tak w zasadzie sprawdzi, obejdzie jeżeli tak dojdzie się do tej bomby, albo... Znaczy, co, słuchaj, e, zawsze, e, zawsze, znaczy, zawsze jak e, zaczynasz rozgrywkę multiplayerową z, z żywymi przeciwnikami, to ci co atakują, wrzucają sobie te drony, jeżdżą i szukają dajmy na to no tak. bomby, którą, którą chcesz ukryć. I ty, mając klasy różnych, możesz mu to unieszkodliwić, bo jest klasa, która po prostu będzie niszczyła wszystkie drony, które będą chodziły, w sensie, no dajmy na to. I no, okay. ta, ta klasa wali to wszystko po drzwi i te drony może być tak, że zaczynacie, a przeciwnik nie wiedzie gdzie jest bomba. A mapy może nie są jakieś duże, bardzo duże, ale, ale są na tyle, że, że jednak trzeba tego trochę poszukać, więc tu masz już przewagę. Jeżeli chodzi o to z NPC, tak, to na ogół jest tak, że e, no tutaj jest bardzo podobnie, tak. Czyli też wrzucasz dajmy na to. Je, jeżeli atakujesz, też rzucasz drony, szukasz, gdzie przeciwnik to ma. Jeżeli bronisz, no to przeciwnik robi to samo, więc ten NPC też e, szuka tego. Z tym, że e, na ogół jest czas, więc e, 4 minuty. Cztery minuty on ma to znaleźć, jeżeli nie, to przegrywasz. A jeżeli mówimy o tym trybie, w którym grasz tylko z NPC-ami, to tam nie ma czasu, więc on wcześniej czy później i tak musi to znaleźć, bo i ty i tak musisz go wcześniej czy później zabić, bo masz pierwszą falę, w której masz dziewięciu przeciwników i ona się skończy, dopóki ich nie zabijesz. Więc oni wcześniej czy później znajdą. W pierwszej fali znajdą, więc w drugiej, trzeciej i czwartej, które się pojawią, oni już wiedzą, gdzie to jest. Więc to tutaj do końca się tak nie sprawdza, tak jak w grze multiplayerowej. I jeszcze miej mi na ogół, że nawet jeżeli chcesz grać singla, to jest beznadziejną opcją, mimo wszystko. Ale nawet jakbyś chciał grać z tego singla, to i tak musisz mieć e, Season Passa, znaczy Boże, Season Passa plusa wykupionego, no bo grasz mimo wszystko w drużynie i grasz w, w prawdziwej drużynie, bo ten tryb z NPC-ami grasz z prawdziwymi graczami, tak? Mm -hmm, mm -hmm, no, mm -hmm. masz, masz te obiektywy, które robisz gdzie 10 misji singleplayerowych, ale mówię, to dlatego nie, nie ma sensu kupować gry zupełnie. To jest, to jest gra multiplayerowa i naprawdę świetna, świetna. Okej, okej, ja nie mówię no. pod kątem, ty wiesz, że tutaj mam plusa, nie mam plusa, czy ja to, to chcę grać, tylko właśnie jak się sprawdzają te NPC, czy wiesz, czy zadbali o to, czy olali i kompletnie tutaj wszystko. Nie, na... z, z... Powiem ci, że jeżeli chodzi o całą ich inteligencję i to, jak oni to rozgrywają, to jest w miarę okej. Okay. Wiadomo, w zależności od poziomów, masz trzy poziomy trudności, więc one oni też się będą różnie zachowywać. Ale pamiętaj, że na przykład w ostatnich falach, jak na przykład to samo jest, tak? czyli, dajmy na to, masz 10 do zabicia, to oni potrafią wejść w tym samym momencie z trzech różnych stron do twojego pokoju i wtedy jest dopiero jazda bez was pięciu, dwóch na przykład patrzy się w jedną stronę, dwóch w drugą trzeci gdzieś tam ee, znaczy piąty w sumie, bo dwóch dwóch i, i ten ostatni gdzieś tam ukryty, a oni wchodzą z trzech różnych stron i ty nawet nie wiesz co, nie wiesz co się dzieje, do którego ma strzelać bo, bo, bo jest taka jazda a to jest Rainbow Six, tu nie jest, tu nie jest tak jak, e, dajmy na to w mojej ulubionej grze, że trzeba do ciebie walić, nie, tutaj dwa, trzy strzały i cię nie ma, więc e, i cię nie ma i nie dochodzisz do gry, więc w sumie możesz się rozłączyć, albo po prostu czekać na kolejną turę. Znaczy, nie no na, na ogół czekasz na kolejną turę, ale z, z NPC-ami jest dłuższa rozgrywka, więc tutaj e, proponowałabym ci wyjść. Chociaż e, nie wiem, czy przy kolejnych falach nie jesteś respawnowany. E, tego nie wiem, ale chyba nie, chyba nie, chyba nie. Więc e, to jest mega skillowa gra. E, słuchajcie, tam to. Tam jest rewelacyjna taktyka. Ja mógłbym, mógłbym wam mówić, e, jakie świetne rzeczy mnie spotkały, ale, ale nawet ostatnio grałem, tak? Było jeden na jeden, broniłem, e, broniłem bodajże zakładnika, e, z którym e, przeciwnik miał wyjść. I zostało 15 sekund, więc wiedziałem, że wygram, tak? I on gdzieś chodzi, widziałem, że było nas trzech, zabił trzech, zostałem sam. Jeden koleżka zabił trzech, więc widziałem, że jest dobry. Więc mogłem go przeczekać, ale nie wyszedłem. Wyszedłem i mnie zabił. A gdybym go przeczekał te 15 sekund, to bym wygrał, bo by po prostu nie zdążył wyjść z tym zakładnikiem. No i, i takich tego typu wyborów mamy po prostu od groma. Do tych pomieszczeń można naprawdę chodzić z, z, z zewnątrz, z dołu, z góry, Znaczy z dołu nie można wchodzić, ale z dołu można strzelać. Do góry, z góry można schodzić. Mamy specjalne klasy, które mogą niszczyć lepsze ściany które, no nie wiem, które szukają różnych nadajników, które podkładają różne bomby i jest tego masa. Są postacie z tarczami. Tarcze bardzo dużo dają, osoba chowa się za tarczą i możemy do niego strzelać, nic mu nie zrobimy. Więc tu też trzeba rozkminiać w tym, pod tym względem. Słuchajcie, powiem Wam tak. Ja w to naprawdę długo pograłem, bo pograłem w to no nie wiem, skos, myślę, że z 15 godzin będzie i dalej mi się chce w to grać i to jest jedyna gra, do, do której tak naprawdę chce mi się wracać i powiem wam, że nie żałuję tego, że to kupiłem i mimo wszystko, że i tak ubolewam nad tą kampanią, to wszyscy fani Rainbowa powinni to brać, bez dwóch znań. To jest rewelacja, to jest, to jest w ogóle mistrz gra i... i i świetnie, że Ubisoft coś takiego zrobił. Nie wiem, czy słyszeliście na przykład o tym, ale wyrzucają od razu troli, więc jest tam system głosowania fajny. Ostatnio zacząłem sobie grę i koleżka z tyłu za mną od razu mnie zabił, z mojej drużyny. I oczywiście wszyscy go wyrzucili, więc to jest spoko, jest system głosowań, więc można taką osobę wyrzucić. Ubisoft wprowadza coś takiego do tej gry, że osoba, która będzie tak mocno trollowała, będzie miała zakaz, dajmy na to kilku dni wejścia na serwery, co jest świetne. Poza tym w grze rankingowej od 20 levelu, jak dostaniecie 20 level, co trzeba naprawdę trochę pograć, jeżeli wyjdziesz z gry w grze rankingowej, to nie możesz wejść przez parę godzin, więc to, to, to też jest rewelacyjne, bo jak jest 5 na 5, jest w porządku, ale jeżeli ktoś ci w trakcie gry wyjdzie to zbyt szybko do, do gry znowu nie wejdzie, co jest rewelacyjne. Cały czas e, robią balans, próbują ten balans e, ujednolicić. Niektóre postacie są naprawdę takie, wydaje mi się, że słabe. Być może gdybym grał jakoś tak, na jakimś wyższym poziomie zobaczyłbym ich zajebistość, ale no nie widzę i nie wyobrażam sobie nimi grać. E, poza tym świetne jest to, że e, wszystkie mapy i wszystkie klasy będą za darmo przez cały rok. Przez przez y, y, co 2 czy trzy miesiące będą wychodziły darmowe rzeczy, darmowe mapy, dar, darmowe postacie, wszystko będzie za darmo i to jest świetne. Coś, ale w Need for Speed, teraz, tak? Jest oczywiście Season Pass, ale Season Pass polega na tym, że wszystkie te levely, wszystkie bronie, wszystkie malowidła do tych broni utrzy, otrzymujemy szybciej. Dostajemy takiego boosta levelu o 50%, plus jeszcze jakieś malowania, jakieś pierdoły, y, co kosztuje chyba 8 dych albo kostówy więc y, takie season pasy, to ja rozumiem, tu cały content jest za darmo i po prostu oni chcą utrzymać tą pozycję i to jest świetne nie wiem ile tych map jeszcze dostaniemy, jest ich 10 albo 11, a ma być chyba, już w styczniu mają wyjść chyba dwie I jedna nowa klasa postaci do broniących i atakujących, więc słuchajcie, no ja jestem zajarany tym tytułem i powiem wam, że to jest na pewno najlepszy FPS w tym roku A wiem, bo mam Star Warsy, a wiem, że Black Ops jest taki sam jak poprzednie, więc e, wielkiego, ty, mm, wielkiego... No, e, nie mogę do, do niczego innego tego po prostu porównać, bo tych gier multiplayerowych, e, FPS-ów jest stosunkowo mało, ale wiem, że Rainbow jest najlepszy i, i dlatego mi szkoda trochę, że dziewiąte miejsce ma w tej sprzedaży, bo moim zdaniem zasługuje na więcej i powiem wam, że ja w takiego Rainbowa teraz mogę, mogę grać co roku spokojnie. I mi się to nigdy nie, nie znudzi, bo no, to jest zupełnie inna gra. To, to słuchajcie, no, jak gracie w cola, Czy gracie w battlefield, no mniej więcej wiecie, jak ta rozgrywka będzie wyglądać, tak? Wiecie, co się mniej więcej stanie, wie, wiecie, jak to przejmować i tak dalej, a tutaj jest zupełnie co innego. Tutaj, no na ogół, wszystko możesz samemu sobie fajnie rozplanować, przekombinować i po prostu taktyka, taktyka i taktyka i taktyka i to jest rewelacyjne e, czy chcę coś jeszcze o tej grze powiedzieć? E, chcę jeszcze o tej grze o powiedzieć, że faktycznie mówili, że w Terrorist Huncie, czyli w tym trybie gdzie jest, z NPC-ami się gra jest inna liczba klatek niż w Multiplayerze normalnym, tak, mówili, że w Multiplayerze jest 60 klatek a w tym Terrorist Huncie jest 30 klatek i jest tak i to bardzo dobrze widać, więc e, jeżeli kiedykolwiek chcielibyście porównać płynność działania i ilość klatek, to to jest najlepszy przykład. Odpalacie sobie jeden tryb, a później drugi i faktycznie widać to gołym okiem. E, płynny jest bardzo e, tryb współpracy, kosztem grafiki i w terrorysthancie przy tych 30 klatkach, które są, widać, że jest, ta grafika jest dużo lepsza, więc, e, więc no... Na, na tym to mniej więcej polega. Mi oczywiście mi ta grafika tak bardzo nie przeszkadza, no nie jest taka jak powinna być, nie jest najwyższych lotów, ale na pewno przez ten system zniszczeń. Oglądałem dużo filmików na ten temat i wiem, że ten system zniszczeń oblicza miliardy, pierdyliony rzeczy, poligonów i randomowych rzeczy, jak to ma wyglądać i tak jest. I ja wiem, wierzę, że tak jest i, i po prostu widzę, jak to jest I, i mi się to bardzo podoba. Mapy są bardzo fajne, mamy oczywiście e, samolot standardowo chyba w każdym w tym Rainballe był samolot, więc w tej, w tej części też jest samolot. E, mamy standardowo parę, parę różnych domków, mamy domek w zimie. E, w większości są to domy, jakieś hangary opuszczone, nawet mamy stocznie, więc to wszystko jest urozmaicone czy coś jeszcze jest Lewele lecą dosyć wolno za, za levele, za te punkty za, które dostajemy, odblokowujemy sobie kolejne postacie więc nie jest co robić, w tej grze na pewno jest co robić, więc ja myślę że mogę skończyć temat Rainbow'a, mogę go na jak najbardziej polecić macie do mnie chłopaki jakieś pytania czy jedziemy dalej? Ja mam pytanie jedziesz Tomku? Bo patrz bo Rainbow Six masz samego multiplayera, tak? Praktycznie tak. No słuchaj, tam, tam, tam, tam, tam jest tak na dobrą sprawę multiplayerowy, to jest jeden tryb, nie? W Battlefroncie też masz tylko sam tryb multiplayer. E, dobra. A, o to ci chodzi, no. Rainbow Six no, no. kosztuje 259 zł, tak? E, Battlefront kosztuje 259 zł. E, na Battlefronta wszyscy krzyczeli, że za drogo, bo nie ma single playera, a tutaj jak jest? Dlaczego tu nikt nie krzyczy, skoro to jest identyczna sytuacja? być może, wiesz co, bo z, zobacz Ale chodzi no, mi o to, czy, wiem, czy, wiem, czy ta to gra będzie, jest no. warta tych pieniędzy, tak? kurde słuchaj, jeżeli chodzi o kontentowo, to nie no bo nie, no, nie, nie oszukujmy się no, pff, boże, misję przejdziesz dwie godziny, może trzy to, to jest max, singlowe terrorist hunt to jest to samo bronisz, atakujesz, tylko że twoim przeciwnikiem są NPC więc to już jak chcesz, a multi jest tylko jeden tryb, w którym albo bronisz, albo atakujesz i to jest w kółko to samo, na 10 czy 11 mapach z różnymi klasami e, w różnych sytuacjach dajmy na to, i to, no jest, tak, i to ale... jest koniec i właśnie ci powiedziałem cały content, więc contentu jest tego mało jak na, wiesz, jak na grę za 250 czy 260 zł, spodziewałbym się czegoś większego, tak, No mhm. wszystko nie, nie wiem, twórcy po prostu zniszczyli wymagania tego wszystkiego, tak? No szkoda, e, że, ten, że ten single player nie ta... wylatuje. No szkoda, szkoda, szkoda. Kiedyś za takie pieniądze dostawaliśmy naprawdę kawał solidnego softu, gdzie gdzie po prostu było tego dużo, tak? Było tego masa, było masa trybów, masa map, duży single i tak dalej. To było, tak? A teraz, s s słuchaj, no teraz w ogóle singla nie, jeden tryb i, i sobie graj, no nie? Słuchaj, powiedz... nie wiem, tr trudno mi to powiedzieć, tak? No, ja, ja, ja powiem tak. Jeżeli masz 259 zł i chcesz kupić sobie jakąś strzelankę w tym roku, niech to będzie Rainbow Six. I, i tyle ci mogę powiedzieć, tak? Bo A to jest mi... najlepsza strzelanka. I, A i tyle. powiedz mi no. jedną rzecz: w betę grałeś, chyba każdy grał w betę. Powiedz grałem, mi, grałem. No. Jeżeli ktoś grał w betę, to można powiedzieć, że grał w pełną wersję? Czy jednak tam troszeczkę poprawili eee... tego wszystkiego? Bo chyba to wygląda tak jak, wiesz, tak. że jakiś tam duże zmian nie To Wygląda zrobili, tak wiesz. samo, tak, tylko że w becie nie wiem, czy nie miałeś tylko jednej mapy. No tak, tam nie chodzi mi o, wiesz, o rzeczy jakie były, tylko chodzi o, sam, o samą rozgrywkę, o wiesz, o to, czy tam balans poszedł jakoś inaczej, czy, czy wiesz, no, no czy tak, tylko, się że, zmieniła. Okej, że... okej okay, okay, tylko powiem ci, że ja od tej bety się trochę odbiłem. Miło no miło właśnie, dlatego, dlatego właśnie pytam, bo beta no, tak, była fajna, tak. wszyscy pograli i i tyle, tak? No. E, powiem ci tak. Ja złapałem bakcyla na tego Rainbow'a, jak pograłem parę godzin w niego po prostu. Ja pograłem sobie godzinkę, dwie, jeszcze z kumplem na fecycie. Mhm. Rozmienialiśmy sobie akcję, i wtedy ogarnąłem wow, jakie fajne rzeczy można tam robić i wtedy, wtedy mnie dopiero to złapało, bo po becie kiedy sobie tam odpaliłem, o Boże, zaraz beta się kończy, szybko ściągną, szybko co zagram, a pogram sobie z, z, z godzinę, żeby wiedzieć po prostu co się dzieje, e, co zrobili, no to tak nie złapałem tego, ale dopiero jak pograłem w, w pełną wersję, to to mnie wzięło, tak, więc no trudno mi to powiedzieć, no wydaje mi się, że jeżeli ktoś był w takiej sytuacji jak ja, że tam tylko pogra chwilę i, i to wszystko, o dobra, nie bo, bo, bo nie, no to tego nie złapię, tak? No czasami jest dłuższy ten pułap wejścia w grę, tak? W tej akurat trochę trzeba jej poświęcić, żeby ona ci zwróciła to z nawiązką. Przynajmniej tak było w moim przypadku, tak? W Star Warsach powiem ci, że bardziej się bawiłem na początku Star Warsa i bardziej mi się podobały, ale czym dłużej pograłem w Star Warsy, tym coraz mniej mi się zaczynają podobać a w Rainbow Six mam zupełnie odwrotnie czym dłużej w to wszedłem, czym więcej odkryłem tych postaci, co one potrafią i, i patrzę jeszcze co e, moi znajomi znaczy znajomi, e, przeciwnicy e, co grają e, w internecie ze mną tak, co, co są ze mną w drużynie, czy jako przeciwnicy patrzę co oni rozkminiają no to, no to po prostu jestem zaszokowany i rewelacja, i po prostu rewelacja to o to bardziej chodzi no właśnie nie? o to ostatnie chciałem się Ciebie jeszcze zapytać e, czy już macie wynalezione glicze jak tu sobie a od o tego typu rzeczy tak. e, no powiem ci że jeżeli chodzi o, o, o raz raz była śmieszna opcja ale to, to chyba nie glitch. Znaczy, miałem jedno załamanie takie tekstury. Znaczy, wiesz, nie, nie chodzi mi o to. Wie, chodzi wiem, o co ci chodzi. chodzi wiem, mi wiem. o taki jeden motyw, który, który chyba, no. działa, wszyscy zaczynają go wykorzystywać i z taktycznej strzelaniny no nie, się to, zmienia to, w to... symulator czołgania. Nie, nie, bo, bo... nie. nie. To, to powiem ci szczerze, że ja czegoś takiego nie założyłem. Raz było, była śmieszna opcja, bo dorwaliśmy w budynku bombę na samej górze, gdzieś tam w rogu była bomba i no, bardzo często jest tak, że wiesz, jak bronisz bomby, to raczej siedzisz w tym pokoju, gdzieś tam po kątach, po rogach tego pokoju, i wracasz się raczej na drzwi i czekasz, tak? I, I na ogół tak jest. Każdy gra inaczej, każdy zupełnie sobie inaczej bierze tą taktykę, ale na ogół ludzie tak robią. I akurat jakieś dziwne załamanie tekstury było, że po prostu koleżka w tym pomieszczeniu z bombą, ja po prostu widziałem mu rękę i nogę za budynku, tak? Po prostu tekstura wyszła za budynek, więc normalnie podeszłem do tego budynku, widzę wystającą rękę i strzeliłem go i go zabiłem, a on był w budynku, a ja, a ja byłem poza, więc, więc to taka, taka śmieszna jedna sytuacja mi się trafiła. No cóż, musiałem to wykorzystać, a co tam? Ale nie, nie, nie, Je, jeśli, jeśli, chodzi o tego typu rzeczy, to, to, jeszcze nie zauważyłem, jeszcze. No, myślę, że szybko nie zobaczę, teraz będzie jakaś większa aktualizacja, więc jeżeli coś tam było nie tak, to, to, to Naprawiam w jakiś sposób, ale, ale no, słuchajcie, no, no, dla mnie rewelacja. No, nie, nie powiem, że goty, bo, Ech, no bo trochę te, mało jest tego kontentu mimo wszystko, ale, ale no, i strzelanka to w tym roku liczy się tylko jedna strzelanka jest to Rainbow Six. Zawsze wychodzę z założenia, że jedna strzelanka na rok w tym roku Rainbow Six. Eee, i, I mam nadzieję, że słuchacze też są tego samego zdania. Myślę, że parę osób gra w to. I więc możemy razem grać w ogóle. Jak ktoś to piście, bo mam, mam nawet już taką małą ekipę i sobie tam pykamy, jak wszyscy są. Eee, czy coś jeszcze, chłopaki, czy jedziemy dalej? Ej no jedziemy dalej myślę. chyba do domu i do końca. A, do domu i do końca e, dobra, więc e, słuchajcie słuchajcie, Boże, do domu i do końca e, no, no tak Czy e, e, to e, Rafale, czy uda ci się powiedzieć o twoim technologicznym gadżecie w tak, tak, 3 minuty, jest, czy nie? uda mi się, uda mi się, dlatego, że mam no. krótkiego newsa, to jest w zasadzie tak trochę dla osób staram się znaleźć, wiecie, jakieś ciekawostki i mam smartfona. Mam smartfona nowego, w sensie nie kupiłem go, tylko że wychodzi i może ktoś się nim zainteresuje. No ja ostatnio, wiecie, patrzę na tych Chińczyków cały czas i patrzę, co oni, wiesz, wyróżniającego potrafią zrobić. Już tam kilka wam tematów zapodałem. Teraz chciałbym Wam powiedzieć o czymś takim, co się nazywa Oukitel K10 Oukitel to się pisze przez znaczy, o U i po, Powiem Kittel. Ci, jeżeli, jeżeli to jest nazwa smartfona, to nigdy w życiu bym nie kupił telefonu z taką nazwą, nigdy. E, cześć, mam nowy telefon, jaki? Oukitel K1000. Ale gdyby ten wow. ktoś yy, potem to tobą lepsi, rozmawiał... No. Ale to nieważne, bo on nawet nie ma logo, a obudowę ma zajebistą i jest taka futurystyczna. Wygląda w zasadzie no, lepiej niż te jakieś obłe, kurde, czopko podobne Samsungi. Naprawdę wygląda fajnie, trochę no futurystycznie. Wygląda futurystycznie. Telefon jest wiesz, troszeczkę duży w porównaniu do dzisiejszych standardów, w sensie, że ma 14 mm średnicy, gdzie te jakieś tam najsmuklejsze teraz to tak koło 8-9 mm. Ale to nie jest też przesadnie dużo. I to jest telefon, który ma dosyć średnie parametry yy, powiedzmy porównywalne do jakiejś tam no. Motorola G nowej generacji. Taki typowy średniak tam yy, procesor jakiś Mediateka 1 GHz, 4 rdzenie, 2 GB ram 16 GB pamięci wewnętrznej, dwie karty SIM lub jedna SIM i jedna microSD i tak dalej i tak dalej. Jakiś tam aparat standard. Ogólnie standard. Wszystko jest średniakiem. Poza hmm. baterią Poczeka, ma... Poczekaj, poczekaj, poczekaj, poczekaj, poczekaj R Rafale, chwilę. Zobaczyłem w, w internecie jak wygląda i wygląda ciekawie, więc wracam ci do Honor. A te, a teraz, a teraz, A teraz moje z, pytanie, poczekaj, teraz czego moje pytanie... nazwa? Zgadnij z czego się a. wywodzi jego nazwa, K10000. No właśnie, właśnie to było moje pytanie. E, Rafale, a czemu 10 tysięcy? Bo zawiera a. 10 tysięcy jego akumulator. To jest trzy razy więcej niż mój telefon. No dokładnie, a dodatkowo przy tych bebechach trochę uboższych niż Twój telefon, no to myślę, że spokojnie można liczyć, że nie 3, a wiesz, 4 czy 5 razy dłużej na nim się trzyma. Mówi się tutaj o zwykłym użytkowaniu do dwóch tygodni nawet, no bo jestem skłonny w to uwierzyć, bo mam porównywalne parametry w Moto G, jeżeli chodzi o procesor, tam RAM i tak dalej i wyświetlacz przede wszystkim. I mówiąc szczerze, no to on potrafi przy normalnym użytkowaniu, jak nie masz wszystkiego włączonego, co tylko możliwe, wytrzymać spokojnie dwa dni, a nawet i lepiej, jak była nowa bateria, a ma 2,5 tysiąca, więc. Tutaj spokojnie myślę, że można by do 8 do 10 dni wyciągnąć na jednym ładowaniu, no i to jest super, nie? To jest fajna rzecz, dodatkowo jakąś tam, wiadomo, ładowarkę mocniejszą wrzucą i tak dalej. No z tym to nie jest drogie. To ma być, wiesz, około, około 200 dolarów czy, czy 220. To jest tak naprawdę cena, wiesz, porównywalna do średniaka, ile teraz musisz zapłacić za niego, tak? Jeżeli ktoś go będzie importował i wiesz, i kupisz ten telefon sobie za 800 złotych. I, i wiesz, możesz go dać, kurczę, nawet nie mówię, że to jest dla ciebie dobre, ale wiesz, dla ludzi, którzy jeżdżą dużo w trasę albo, nie wiem, chcesz przekonać swojego ojca, że smartfon jest fajny, to mu kupisz taki, który, wiesz, nie rozładuje mu się codziennie trzy razy, nie? I, i będzie dzięki temu zadowolony, powiedzmy, czy coś w tym stylu, no. Jest na pewno fajna, fajna rzecz i dla no. niektórych będzie ciekawa. Bo... Ciekawa sprawa. No właśnie ja widzę, 230 dolarów w Android 5.1 Loli po tak, 13 mega. Tak, 200 dolarów ma jakieś promocję być teraz akurat mm. będzie przez. Eee, ciekawa sprawa, ja tylko jestem e, ciekaw, a w ogóle może to zaraz znajdę, ile on waży, wiesz? Bo 180 jeżeli... gram. Eee, to, gram to, nie, to, to nie, nie jest tak. Dużo. Nie, nie, nie, nie standardowo nie, nie teraz jest. 120 mniej więcej. Telefonów no wreszcie. chyba mój waży 130 chyba parę, no wiesz? No to, to nie jest dużo więcej. Nie, to jest, powiedzmy, jest tak jak w jakiejś cięższej obudowie, wiesz, jak iPhony wrzucają w takie metalowe obudowy, a on już wygląda, jakby taką miał, więc tak naprawdę tutaj mhm. się wiesz, wiele nie zmieści. No, trochę mnie to zastanawia, jak oni w środku zmieścili tą ogniwo i na ile ono jest prawdziwe, bo mam powerbanka dziesięcio-tysięcznego i jest on trochę <głos> o wiele cięższy niż telefon sam powerbank, no ale powiedzmy, że, że może im się, udało. Może, im się w zasadzie, udało. może jak kogoś to zainteresuje, warto badać, że ktoś przynajmniej zbudował coś takiego, a nie się wiecie, udaje, że się nie da. Da się, da się. E, Okej, okay. dobra, e, słuchajcie, to tyle jeżeli chodzi o Oukiter K10000. E, świetna nazwa i tak. E, słuchajcie, nie powiemy nic kulturalnego i ja nie pohejtuję dzisiaj, a miałem co, więc zabraknie nam niestety czasu. Prawdopodobnie przesuj, przejdzie to na następny tydzień. Nie, nawet nie będę wam o tym wspominał Zostawię to na, na następne dwa tygodnie Słuchajcie, myślę, że pomału możemy kończyć 49 odcinek Standardowo Wchodźcie na padportal.pl Na bezmienny.pl. Pamiętajcie, że Tomek streamuje Ostatnio streamował tonu grę Która mu się bardzo podobała Z trójką w tytule, czyli Just Cause 3 E, więc e, prawdopodobnie stream możecie dalej znaleźć w internecie, na Twitchu e, i na YouTube, więc szukajcie nas e, no i co, no i, i myślę, że tyle 49 odcinek e, właśnie do, dobieg końca, e, moim gościom był standardowo Tomek Zawacki. Dzięki za uwagę, na razie A e, ze mną, Rafał Radomyński Miłego słuchania, dzięki e, My też dziękujemy, ja też dziękuję, czyli Christian Kender, a my słyszymy się standardowo za dwa tygodnie, więc trzymajcie się, jego słuchania, żegnam.